Witam, Fantasmagiera, podcast o grach komputerowych, konsolowych i nie tylko. Odcinek 294, ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman i ze mną są Dan Kul, a.k. Piotr Kuldanek. Dzień dobry, wieczór. I Matt Greloch, ksywka hakerska Mat. Hello, witam. Hello. Witam Cię, Mateuszu, po raz pierwszy w wirtualnym studiu. Wygodnie macie tutaj, wam powiem. Krzesełka, fajne, wygodne. Dużo Ty... miejsca, można się rozwalać, bo no Właśnie tak, teraz, teraz mówicie, że dużo miejsca. Ostatnio się wydało, że my tutaj jesteśmy, tak twarzą w twarz, no nie, Czołowało. Nie, bo ostatnio byliśmy w piątkę, w sumie. Czy w czwórkę? <grym> w piątkę. Hech. na nie pamiętam. W każdym razie, ja wtedy się z Bernardem kolanami stukałem, to było mało miejsca. Tak. Teraz nas w trzech jest, to jest więcej miejsca. Czy wiesz, każdemu jego pożno, nie? No. Tam, tam, tam, pi tam pi piątym, Obecnym duchem był właśnie ten egzemplarz jeszcze niewydany z Secret Service. Dlatego Piotr, z placu boju, jak wygląda sytuacja ze zbiórką? Dalej trwa. Znaczy, z tego co widziałem ostatnio, to chyba przekroczyli już 150 tysięcy. Czyli będzie mieć okładkę gazeta. Twardą. Tak, tak, będzie twa twarda, okładka będzie. Ale będzie taka, że twarda w sensie taka, jak są te książki twarde o prawie, tak? Czy ona no, po prostu będzie no, grubsza? To to dwie nie, to będzie coś w stylu tego, co jest w PSX Extreme teraz. Aha, czyli no grupszy, potrzebowali po 27 plastyk, 900 zł, żeby zrobić coś, co ma już w PSX Extreme. Tak. Aha. To ciekawe, co wcześniej chcieli, no nie? Może coś w stylu, nie wiem, gazetka połatki, tak, zakładka trochę papierowa. Ja bym chciał wcykować na na papierze toaletowym. Po prostu jak przeczytasz stronę, to możesz, wiesz, użyć. <głosy> Ale wiesz, że to nie jest głupi pomysł? Po prostu czytasz sobie i zwijasz i tak dalej i nigdy się nie zgubisz. W tym sensie, że wiesz, nie potrzebujesz żadnej zakładki, czytasz sobie i tak dalej. Czy znaczy, Tylko to ale, jest to, że to, to było takie jednorazowe właśnie. No tak, ale no, zwykle jest tak, że książkę raz przeczytasz, nie? Tak, 50 twarzy gra, nie? Wiadomo, że takie książki to się czyta w toalecie, w sekrecie, nie? To sobie tam ściągasz tego papieru trochę i przeczytasz. No, ten. A, ale... Czyli se sekret bo w sekrecie, a serwis bo wycieranie, tak? Czyli usługa. No. Czyli to jest y drugie nie, nie? czy już trzecie dno. No właśnie, to na, na, nawet nie pomyślałem o tym, ale no nic, gratulujemy. Jeszcze zostało że tych e sekretnych, e tajnych agentów, Secret agent. Ostatnio Więc... się okazało, że dwóch przynajmniej, którzy strasznie mocno bronili czasopisma w szerokich falach internetu i oskarżali innych o bycie fanboyami i w ogóle kasowali im posty i nie wiadomo co, nagle okazało się, że będą tam mniej lub bardziej coś pisać. Czyli chodziło o pana tak, ale wcześniej było to samo z Marcinem em, Drówsem, który chyba dwa dni przed tym, jak opublikowali, że będzie się tam jakieś jego teksty pojawiały na łamach Secret Service'u, wysmażył na temat jakiś taki długą bloknotkę na temat tego, jak to wspaniale, że sekret wraca, jaki to jest fajne, jak on się cieszy, jak cudownie, rewelacyjnie. Znaczy, wiesz co, bo Marcin, on nawet nie wiedział, że pisze do Secret Service, jak już to napisał. To też brzmi doskonale, nie? Więc to jest, to jest, ale widzisz. Ja tylko po prostu cały czas, cały czas chciałbym, żeby, żeby oni coś pokazali. Na przykład, no, nie wiem, taki sneak peek. Okej, okay, tak będzie wyglądał layout, tak będzie wyglądało nowe logo. Bo ja, bo, bo ja nie chcę nic mówić. ja nie chcę zapeszeń, nie chcę tej, wiesz, być mącicielem. Ale skoro stary logo, ta nazwa stara należała do, firmy Proscript, która jest bankrutem, to o co chodzi z tym nowym nową nazwą? Ktoś tam chyba na Gamezilla zrobił taki demaskator, demaskatorski artykuł, napisał na temat tego, że nazwę jakby wykupiono teraz od firmy Bromwald i tam nie chcę nic mówić, ale tam nazwisko właścicieli tej firmy jest to no, jedno z najpopularniejszych w Polsce. O, ja tak powiem, przypadkiem. Ale nie chcę tutaj spekulować, jak kibicujemy, chciałbym po prostu, żeby zamiast tego drugiego progu, nie, przepraszam, który to jest próg, ten taki, który ma być updateowany, to jest ten próg number four, żeby zmienili kolejność i na przykład sekret coraz częściej był zamiast tego sekretnego wideo, czy cokolwiek to miałoby tam być. Bo naprawdę no To będzie tych... w ogóle jakieś teraz kie... cuda na kiju w tym progu, który jeszcze jest w trakcie zdobywania. A słuchaj. ile tam trzeba dobrać, żeby jakieś wideo dostać, które można nakręcić kamerą za darmo i zmontować w 5 godzin? Znaczy, co To co teraz niby ma być, czyli a. różnica pomiędzy okładką a wideo, to jest jakieś 20, chyba tam 5 tysięcy. 27, 900. Każdy ja wezmę 20 i im zrobię wideo. No tak, ale chodzi o to, że... Pisz, oni... słuchaj, od razu w przerwie nagrywanie pisz maila, że im nawet za 15 zrobisz to ale wideo. Nie, aż nie, bo potem będą po mnie krzyczeć, że jestem młodym wilczkiem, albo uciekam gdzieś z portali. <grym> a jak się nazywa te... te, te, te, te, te... Te, te, te filmy, ta seria robiona chyba pl przez Playmakers. Był taki game, game coś tam. Nie wiem, czy pamiętacie. Playmakers. Nope. Jak się nazywał, te, jakoś nazywał No Słuchajcie, ale może to seria. będzie wideo na takim poziomie, jak jest ten film Thank You For Playing. Nie, znaczy, to, ja się o to, nie, to poziom, nie Ja się o to nie martwię, jaki to będzie poziom, bo Game Story, pamiętacie, takie, takie programy były? Game Story? I tam była historia na przykład, nie wiem, The Last Ninja, albo Prince of Persia, albo Diablo. I to, to były naprawdę fajnie zmontowane pro programy. One były przygotowane przez e, Micha Piotra Mańkowskiego, więc one były no, merytorycznie dosyć przyjemne. One były właśnie takie troszeczkę dla tych ludzi, którzy <grych> jednak chyba pamiętają te, te tytuły i chcieliby sobie odświeżyć pamięć i to było zrobione w naprawdę profesjonalnym stylu, bo oprócz tego, że pokazywały jakieś materiały z gry, tam jakieś fakty były przedstawiane, czasami docierali do osób związanych z jakimś tytułem, może jakimiś twórcami, może nie wiem, skąd oni tam ich brali, ale w każdym razie to naprawdę fajnie wyglądało, więc ja się nie martwię o to, jakby ten film wyglądał, tylko ja się zastanawiam, czy on jest naprawdę potrzebny, bo tak naprawdę wszyscy liczą na powrót Sekreta, bo chcieliby się cofnąć o 20 lat i, i, i nie wiem, przeżyć drugą młodość. I obawiam się, że będzie w jakimś stopniu to rozczarowanie po tym względem. Czytaliście recenzję z Sekreta, gdzieś około numeru, nie wiem, 10-15 może ja czytałem czemuś, wszystkie recenzje. Wiesz, no ale weź sobie otwórz jakąś recenzję tego Secret'a i przeczytaj sobie recenzję, jak to wyglądało. Wiesz, ale to na tej samej zasadzie jakbyś wziął pierwsze numery PSX-a, to... No, byś sobie pierwszy odcinek Fantasmagierii, zajebisty jest. Nie, ale pierwsze, pierwsze numery PSX Extreme przecież to czasopismo było wtedy, miało tak oryginalny styl i poziom, że gdybyś dzisiaj wziął coś takiego do ręki, to byś po dwóch minutach śmiechu wywalił do kosza. No ale tak. ja tak mam nawet jak teraz otworzę PSX-a. No nie no, co ty, PSX jest super. Ale no, to tam tam został jako jedyny. bo z tego działu tam któregoś. Ale nie chcę mówić, którego działu, bo zaraz będzie o, o że my tutaj posieczymy tylko. O. Nie, no ja nie narzekam, tylko wydaje mi się, że te osoby, które tam piszą, to są albo osoby, które wypadły z obiegu i za bardzo o grach nie mają nic w ciekawego do powiedzenia. Seracie. Tak. A, ja myślałem, że on albo... mówi, że Stream, ale ten mat jest kontrowersyjny, po prostu komu on chce tam na odcisk nadepnąć? Jakaś wojna prywatna czy coś? Nie, ja mówię o sykacie. Dam trzy czwarte ludzi jest tych, którzy przyznają się otwarcie, że już w gry nie grają, albo nie grają tyle, ile, ile kiedyś, jak, jak to Dlatego tam, to, mówię, to pismo sekreto? będzie takie wyjątkowe, bo no to, to będzie z punktu no widzenia ludzi, którzy kiedyś grali. Jeżeli ja bym chciał, chciał słyszeć coś o grach od człowieka, który w życiu w gry nie grał, to idę po prostu do pana Staszka gdzieś tam za, za śmietnikiem, daję mu 5 złotych na wino i się go pytam. Ja nie wiem, co tam z The przyjaciółmi, Mateuszu, ale wiesz, chodzi o to, że jak masz na przykład recenzję The Last of Us, to praktycznie wszędzie jest ona podobna. Dowiesz się tych samych rzeczy od tych ludzi, którzy są na bieżąco z wszystkimi grami. A teraz wyobraź sobie, że do recenzji zasiada ktoś, to ostatni raz grał na przykład nie, w Tomb Raider'a 15 lat temu, i jak widzi teraz, po prostu, jaki skok jakościowy jest, to to, to, to, to będzie coś niesamowitego. Tak. No, to, jest, to jest jakby Mo się co Możesz przeładować albo... w biegu game changer. No właśnie, no. To są Chociażby emocje, po prostu, emocje, wiesz, emocje po, tak. Popatrz sobie na skład tego, tego sekreta, który oni ujawnili. Połowa ludzi to są tacy, którzy już nie grają albo grają bardzo mało, a połowa to są nowe twarze, mhm. który, które no, za bardzo nie wiemy nawet, jak mogą napisać cokolwiek najmocniejszym punktem składu, który, który tam ktoś pokazał, jest Kruger. Tak, to fakt. Kruger jest Kruger'a. Kruger, Kruger z tekstów to był w plusie miał felietony. Natomiast poza tym mm -hmm. jego nie kojarzę tak. z ostatnie pana jest... tak gdziekolwiek. Nie mhm. ja lubię Krugera za jego zajawkę. On ma taki pozytywny, taki, wytwarza pozytywne wibracje. To jest, to jest człowiek, który nie wiem, czy kiedyś na wirtualnej Polsce, to, nie wiem, czy on nie był kiedyś szefem Imperium Gier, wirtualnego Imperium Gier, ale tego starego, starego nie wiem, ileś tam bardzo dawno temu. I nawet programy kręcili e, o grach takie w, No nie wiem, czy komuś się one podobały, czy nie, ale ja je pamiętam. Pamiętam, że on, e, później tam jakoś coś, coś zmienili. Była taka fajna, ładna dziewczyna. E, no ale nie wiem, ten człowiek mi się właśnie zawsze kojarzył właśnie z takimi pozytywnymi wibracjami, że miał taką, taką fajną zajawkę na grę. Ale... Nie wiem, ten nowy sekret na pewno nie będzie tym samym, co, co był by, kiedyś, więc moim zdaniem trochę jest bez sensu, że oni tak, tak mocno naciskają na to, że to będzie jakby wskrzeszenie tego pisma, że, to, że wszędzie patrzą te, te, te loga, te, te, te nazwiska, które się kiedyś tam związały z stop sekretem na przykład, nie z sekret serwisem, ale z drugiej strony Jestem ciekawy tego eksperymentu. Jestem ciekawy tego eksperymentu, dlatego że ja bardzo lubię takie, takie inicjatywy. I sam, sam fakt, nie, że oni po prostu chcą coś takiego zrobić, to już jest naprawdę, nie wiem, napawiamy takim optymizmem do tego, że będę im kibicował. Nie podoba mi się parę rzeczy, o których powiedziałem, ale generalnie to nie będzie tak, że kupię tylko pierwszy numer. Kurczę, ja kupię kilka tych numerów. Do się będą, 6, ja dopóki będą tak, dopóki do się wychodzi. to mogą na nic. Ja bardzo, ja bardzo lubię taki magazyn. jest tylko on co, jest co najmniej sześć oczywiście... kupisz. Tak. Jest taki fajny magazyn. Prawdy, nikt o nim nic nie wie, bo on wychodzi w, w malutkim nakładzie. Można właściwie go z zamówić tylko przez internet. Czasami się pojawia w Empiku, ale on tam wtedy w Empiku ląduje. Nie wiecie czemu, między jakieś tam Mama i ja, albo Claudia, albo to Pani to to zawsze między no sam jakieś tam konsolowe leżą. No nie, ale to jest gazetka, która jest związana z grami, ona się nazywa Coś na progu, nie wiem, czy słyszeliście. Lovecraftowo. No właśnie, bo to jest magazyn, taki czasopismo o fantastyce, kryminale, horrorze, takich opowieściach pulpowych, weird fiction. I to wychodzi w małym nakładzie, raz tam na pół roku właściwie, bo teraz mieli strasznie dużą przerwę. No bo to i tak chyba słabo się sprzedaje. Oni tam po prostu, żeby, to wyszło na, żeby wyszli na plus, muszą sprzedać 500 sztuk chyba, tak. E, e, każdego numeru, więc to czasami się przeciąga, ale to jest małe wydawnictwo, które, które założyło bo tam kilka osób. Oni między innymi, nie wiem czy wiecie, ale nie wiem czy kojarzycie ten tytuł, wydali taki komiks Tequila. To, nie wiem czy to było na Polak Potrafi, czy na Wspieram to z, zbiórkę organizowali. Nie, nie, no, kojarzy, nie no, nic nie kojarzycie. No ale to nasi słuchacze mogą sobie wygooglować Tekila e, komiks i magazyn Coś na progu. I to jest właśnie taka inicjatywa, że naprawdę robione jest coś z pasją i to czuć na karze, jest to robione w ogóle, na, ma fantastyczną okładkę, grubą, taką jak Secret Service teraz będzie miał, a w środku tam jest taki szary papier, ale to jest jakby cały klimat tego, tego weird fiction, tego tego palpowego magazynu. Oni tam e, czasami przedrukowują jakieś stare e, wywiady z, z gazet sprzed 100 lat, a mają też dużo nowych e, artykułów, Tych e, nie wiem, głos zabierają ludzie, którzy obecnie się tym zajmują, tematy. Nie wiem, w, jakiś był cykl o e, kryminalistyce, czyli jak na przykład wygląda prawdziwe e, życie i praca e, takiego CSI'a polskiego. Nie wiem, jak to się różni no i tak dalej. No, więc ja polecam w ogóle coś na progu. I ja czuję te pozytywne wibracje, tylko po prostu wokół tego secret serwisu jest taki teraz hype, że jak po prostu oni upadną, to będzie tak bolało, że będzie ciężko się pozbierać. Więc ja bym wolał, żeby ten hype. Gdzieś z... Ja to powiem troszkę Psz, inaczej to może nawet nie hype, tylko oni sami wokół siebie oznaczają taką aurę, że my będziemy zajebiści, że to będzie kultowe, a mhm. reszta się nie zna i my wam pokażemy, jak będziemy pisać. Mhm. I to też mi się troszkę nie podoba. I to, to nie jest tak, że hejtuję to dla zasady, albo że to jest moja konkurencja, bo, bo gdzieś tam piszę na portalu, bo ja bym bardzo chciał, żeby mi się udało, żeby było coś ciekawego do poczytania, bo jako gracz czuję się bardziej dojrzały, aniżeli gdzieś tam młody na, na poziomie gimnazjum mm -hmm. czy tam podstawówki. I bardzo chętnie bym poczytał na temat gier z innej perspektywy, takiej właśnie starszego gracza, który może dostrzec w jakichś tytułach coś, czy, czego, czego na przykład ja nie widzę. Mm -hmm. Ale takie podejście typu, no wiecie, my jesteśmy starzy, my potrafimy o, o, o grach pisać, a was po prostu nie znamy i na pewno jesteście dobani, no to tak to szpiędnie halo, nie? Być może Mateuszu nie chcę nic mówić, ale to jest kwestia twojego wieku, że jesteś za młody. Ty nie pamiętasz tych wojenek. Ty nie pamiętasz wojen, wojen atorowców z Ale z ja z czytałem, czytałem Secret Service, czytałem Top Secret. Ale ee... tam w bibliotece gdzieś w jakimś archiwum. A, ale wiesz, tam. ale to, to nawet nie chodzi o to, My tylko... przeżyliśmy tę historię. Nie wiem, no Piotrze, ty nie jesteś jeszcze to, tak tak stary jak ja, ale pewnie też. Ja pamiętam też. pierwszy numer własnoręcznie kupiony. Tak, więc ja, ja przeżyłem ja, te historie, o których pewnie słyszeliście, że ktoś tam włożył, nie wiem, śrubokręt komuś w slot kardirze, w Watarynce, czy coś takiego. Ja to, ja byłem świadkiem takich rzeczy. chociaż Dobrze, ale bardzo bardzo, chodzi bardziej, wiesz mi, absolutnie o tego, to, o tej kubeczko, teści, tam było. Wals... A wiesz, że Krzyż tam nie Wiem, wiem, smutna historia. To smutna historia, ja, ja. Tak, ale to był właśnie człowiek, który budował też, to była jedna z osób, która budowała klimat tamtych czasów. To był, to był taki czytelnik numero uno, którego się kochało nienawidzić. On, on powiedziałbym, że był takim hejterem. Tak, to był pierwszy no, to to troll powiem. hejter i właściwie no, dużą, dużą mają do nadrobienia, jeśli Ale panowie, zostawmy ten temat. co bo jeszcze coś chciał powiedzieć. Znaczy nie, no ja tylko chcę powiedzieć tyle, że ja kumam, że kiedyś to były inne czasy, inaczej się pisało, inne rzeczy to do innego czytelnika. Tylko ja oceniam to, co ja widzę teraz. Jeżeli ktoś nazywa kogoś palantem za to, że e, przestawił sobie zegar w systemie i mu wyskoczyło, Polak potrafi, już gotowe wiesz tam e, zbiórka na. To był skrót myślowy. Pismo, to był skrót myślowy. No to hmm. ja bym tego tak nie tłumaczył. No jeżeli piszesz coś publicznie z ramienia gazety, która ma powstać, no to jednak chyba nie zaczynasz, wiesz, przygody z internetem od wyzywania od palantów. No ale z, tak naprawdę zobacz, co, co, co, do czego doprowadziła ta poprawność polityczna. Człowiek się boi. Gęmbo otworzyć bok. Nie no, zażycie. można to było grzecznie napisać, o tak to powiem. I wydaje mi się, że oni nie, nie do końca mają swój PR rozgryziony, albo po prostu chcą jechać tak jak kiedyś jechali, właśnie, że e, no, mogą poobrażać kilka osób. Mm -hmm. Ale nie, nie wiem, czy to jest dobra droga, bo z tego co wiem, to kiedyś tam obrażali jedną koleżankę, którą teraz mają w redakcji. No więc, e, ale ta osoba, która chyba wyraziła te niepochlebne opinie na temat tej właśnie koleżanki do tego składu należeć nie będzie, więc jakby tu nie będzie problemu. Dobrze, panowie. No temat chyba najważniejszy no w takim razie, no... Może nie najważniejszy, ale taki, który nas łączy w jakimś stopniu. Wszyscy... Wszyscy graliśmy w Destiny. Betę. Żeby to podkreślić. dum, dum, dum, Rozumiem, że wszyscy jesteśmy, jak to teraz młodzież mówi, prawda Mateuszu, zajawieni. Nigdy tak nie powiedziałem. Zajarani? Też tak nigdy nie mówię. Czadzik, Gierka. Też tak nie mówię. Jestem, jestem yy, Emocjonalnie to jestem gdzieś tak, nie wiem, z 10 lat do przodu, także ja wszystkie to... te gimnazjalne... Jesteś jest, jest jak ta młodzież w Jeziorze Marzeń. Wyrażasz się tylko używając elokwentnych słów, których znaczenia są tak yy, skomplikowane, że trzeba oglądać ten serial ze słownikiem wyrazów obcych. Nie, Ja później siedzę na przykład i podcastów swoich słucham ze słownikiem, potem googluję sobie wszystko w Wikipedii, wiesz. Co mówiłeś? Co w ogóle powiedziałem, tak? Mhm. dobrze. Czyli rozumiem, że fajna jest według ciebie ta Destiny? No ja bym powiedział wypas. Wypas. A, widzisz, A, że, widzisz. Że, że, że jest. Ale ja pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem to słowo. Wypas. To było gdzieś Sirka, początek e, lat e, 2000 czy tam 2000 chyba. A nie 90 No widzisz, właśnie ja pamiętam, Myślę, że pierwszy raz usłyszałem to, z piosenką, to w... e, z piosenką o rowerach. Mhm. E, człowieka, który się nazywał chyba Jaro? Ja, ja pracowałem e, w takiej wypasionych redakcji. wypasionych owieczkach, bodajże. Mhm. Ja pracowałem w takiej redakcji, która między innymi miała swoją stronę o tuningu. I tam chyba pierwszy raz przeczytałem o jakichś wypasionych brykach. I za bardzo nie wiedziałem, o co chodzi. Bo to było oczywiście, to jest taki e, z angielskiego, prawda? Że coś jest fad i tak dalej. Ale mi to w ogóle nie wchodziło, tak? I jak to trzeba się osłuchać, prawda? Ile razy trzeba coś powiedzieć, zanim to się staje takie normalne. Więc dlaczego uważasz, Mateuszu, że to jest wypasiona gierka? Przede wszystkim wygląda pięknie. Naprawdę niektóre widoki są takie, że stoisz przez 5 minut i sobie tylko walisz fotki e, przez ten share button na, na DualShocku na czwórce. Mhm. E, rozbudowana jest ta gra mimo wszystko. Dzisiaj nie wiem, czy oglądaliście, ale wyciekła niby lista e, poziomów z Destiny. Moja Ubolewam nad tą misją. 32 listą. misje fabularne. 5 obszarów, które można zwiedzać, czy tam będzie Ziemia, Mars, Księżyc, chyba Wenus, coś tam może jeszcze. 23 misje typu Strike. Jeden tak zwany Raid, czyli pewnie będzie taki większy Strike, tak to sobie tłumaczę. Mhm. No plus tamty PvP. I ludzie narzekają, że tego jest mało. A chciałem Ci pogratulować nowej pracy. Aha, tak. w z Bungie. Tak, tak. Ale Cze nie, tak bo. Później, bo jeszcze ja cieszę, Poland? że. To... No już dzisiaj mamy prawda pierwsze studio otwarte, jest pierwszy pracownik. Znaczy nie, no powiem, powiem szczerze, że tak. jestem podjarany e, Destiny bardzo mocno, ale widzę też wady tej, tej produkcji, ale na przykład kiedy słyszę, że te 32 misje fabularne, 23 strajki, e, ileś tam tych obszarów i plus te PvP jeszcze, które też jest rozbudowane i z tego PvP można by zrobić osobną grę, że to jest mało. No, no ale to... grałeś, grałeś w betę, tak? No, w no, betcie grałem. jest e, ta stara, stara Rosja i tam wszystkie te te misje poboczne, główne, strajki i tak dalej, wszystkie masz na tym więc Ale się tak Ale nie tego, wszystkiego. Że... No tam jest jedna, jedno miejsce i ty jest się na tym zastawiam. Jest pięć do których wejdziesz i dostaniesz strzała i cię nie ma. No właśnie, więc to mnie interesuje, tak. Tylko, że obawiam się, że to może być po prostu tylko jakieś takie właśnie małe miejsce na, na nie wiem, na 20 minut rozgrywki i to wszystko, bo to co ja, ja byłem przekonany, Oczywiście w najśmieszniejszych marzeniach o tym nie myślałem, ale ja byłem przekonany, że przynajmniej to będzie całkiem mniejszy rozbudowany układ słoneczny. Że wszystkie planety będą dostępne, albo w jakimś tam stopniu y, większość tych planet, tak, będzie dostępna. Te, tak, na których powiedzmy można wylądować, bo ja rozumiem, że na przykład na, na, na Jowiszu się nie da wylądować, ale masz Księżyce, Jowisza i tak dalej. I że ten świat, tak, znaczy, to tu, te, te, te miejscówki, tak, że na każdej planecie będzie kilka miejsc. Że, że to będzie naprawdę, jak już ma być to traktowane jako gra MMO, żeby ten świat rzeczywiście był duży. A ale ja się że czemu, czemu pada stwierdzenie, że to jest gra MMO. Dla mnie to jest bardzo dalekie od MMO. Ale pan ci e sam powiedział że celuje w MMO. No bo to Dobra, jest MMO, ale, to jest takie quasi MMO. Jak nie wygląda jak MMO. No, dla mnie MMO w samej nazwie ma słowo massively. Jeżeli... W, na mapie danego obszaru pojawia się sześcioro graczy, z czego trójka jest twojej drużyny, to moim zdaniem sześć osób jest bardzo daleko od Massively. No właśnie, tutaj nikt nie płakał, że jest maksymalnie 6 na 6, a w Titanfallu jak się okazało, że są rozgrywki 6 na 6, to było takie rwanie szat i, i płacz i lament, że, że goła a tutaj jakoś tak spokojnie ludzie to przyjęli. Jeżeli powoływałbyś się na to, że to jest MMO dlatego, że jest zbieranie lutu, że są rajdy na bossów, powtarzalne, że, nie że, że są tego typu rzeczy, to równie dobrze o bordeloncach możesz powiedzieć, że to jest MMO. Ma dokładnie te same punkty spójne. No, podstawowym założeniem MMO powinno być to, że uczestniczy w rozgrywce na jednym obszarze duża ilość, masywna ilość graczy. A znaczy, tutaj będziemy tak, mieli... Tylko, tak że mówię, no, no, różnica między Borderlands'em a, a, a Destiny jest taka, że Borderlands, jeśli chcesz grać z kimś, to musisz się umówić. W tym sensie, że twoi znajomi grają, ty grasz, Buch tworzycie drużynę, wskakujecie grać. jak gracie. ty grasz samemu, to możesz spotkać na obszarze, jak gra, robisz misję story, to owszem, możesz spotkać na obszarze dwie czy trzy kolejne osoby, ale w momencie, w którym wchodzisz w ten obszar konkretny, fabularny, gdzie to się tam nazywa respawn, coś tam, to tam już zawsze będziesz sam. No tak, ale jeśli na przykład na wieży znajdziesz jakiś tam desperatów, którzy chcieliby się do ciebie przyłączyć yy, yy, w zabawie, bo na przykład świetnie tańczysz, <laughs> to idziecie no, okay. na misję razem, bo tworzycie tam no, no, tą, e, Fire team, tak. No okej, okay, to na tej zasadzie chyba. że No tak. nie, bo chodzi o to, że masz hub, którym jest te, ten tower, to na pewno jest w jakimś tam stopni e, tam instancje są, nie więc to na tej zasadzie polega. To nie jest taki super masiv, to się zgodzę. Po prostu by trzeba było jakąś taką taką, nie wiem, e, coś pomiędzy masiv a duża gra. Nie? Ja bym poczekał, i... aż wyjdzie pełna wersja, bo tak naprawdę w tej becie może widzieliśmy z 10-15% całej gry. I to na tym właśnie o tego się obawiam, bo to jest dużo, bo ja się świetnie bawiłem w tych 10-15%, tak? I, I ja tą miejscówkę właśnie od razu ja to zwiedziłem w i wszerz, bo później sobie jeszcze pochodziłem i robiłem te, wiecie, te takie małe misje, y, takie pierdółki, że tam się podnosi jakiś y, z jakiegoś jakieś sądy misje i tu trzeba coś zniszczyć, coś z, y, zabrać, y, ileś tam przeciwniku zabić. Więc to są takie mini misje, ale sobie po prostu pozwiedzałem, zrobiłem sobie parę tych takich y, public eventów, to jest wszystko sympatyczne, ale trochę mi brakuje tego, że to jest po prostu ta jedna miejscówka na planetę, że ja nie będę to... czuł tego, że ja podróżuję, że ja podróżuję po prostu po, po całym układzie, że ja jestem czymś więcej niż takim chłopkiem, roztropkiem, który ma wyjść z gdzie gdzieś tam postrzeladzi. Ale to od czegoś takiego masz mass efekta, tak naprawdę. No A nigdy, no. nigdy nie celowało w to, żeby być takim drugim mass efektem. Poza tym kolejny raz ci powtarzam, nie widzieliśmy jeszcze wszystkich etapów na, na tym old Russia. Ale ja już 4 bo na 10. może być tak że w te, te etapy, gdzie tam są ci przeciwnicy na tym nie wiem, 12, 20 poziomie, mhm. że to może być tylko takie właśnie przejście gdzieś do kolejnych innych obszarów, o których jeszcze nie mamy zielonego pojęcia. Także ja bym się wstrzymał z ocenami, czy to od Wasia jest małe, czy duże do momentu, kiedy, kiedy będzie pełna wersja. Jeżeli faktycznie mhm. okaże się, że wszystko widzieliśmy w Alfie i w Becie, mhm. no to będzie słabo. Ale jeżeli okazałoby się, że tam w tych lokacjach, gdzie bronią 20 poziomy, jest to przejście do kolejnego dużego obszaru. No tak. To wtedy ale ale być przede wszystkim fajnie. było trochę miejsc takich, które widać było, że idziesz jakąś tam sobie szeregiem jaski, na końcu których jest po prostu ściana i raczej w pełnej wersji nie będzie to pusty szereg jaski, na końcu, których jest ściana, tylko coś tam będzie się działo. Mhm. A nie, nie martwi Was, że jednak jest mało tych przedmiotów, ten lud jest taki mały, podjący. Nie, bo to jest przykład... beta. To jest beta ósmy poziom z trzydziestu... A nie, ludzi, nie, nie, ja mówię o tym, tej liście, która... Bo pewną listę i tam na tej... Według tej listy tam jeszcze były przedmioty. Y, y, y, y, y, znaczy liczby. Ile tam ma być tych hełmów, zbroi, karabinów <śmiech> i tak dalej. jakoś tak mi się wydawało, że to jest trochę mało. Czekaj Być może. Brakuje, być może brakuje takiego, jak jest właśnie w Hakenstash, czy na przykład w Borderlands, Generatora tych broni. I też jest, e, moim zdaniem, też, e, du duży problem, że w pewnym momencie, jeśli ktoś ma rzeczywiście taki świetny sprzęt, no w tej grze multiplayer, w tym Cursible, czy jak to się nazywa, tiglu, e, no to przewagę ma się znaczącą, jeśli ma się lepszą broń. Ale mi się jednak, mimo wszystko, multiplayer świetnie, e, bardzo podoba. Świetnie grałem. Piotrze, grałeś... E, e, no znaczy, coś, że zagrałem jeden czy dwa mecze tak o, samemu to i kompletnie mi nie bo dlatego nie grałem więcej. Ja w ogóle w, w, myślę, że... Brakowało ci tego laparkuru, tak? I Titanów. Tak, tak, tak. Brakowało no mi Titanów. tytanów. Natomiast, zepsuty znaczy, jesteś przez tytanów. Mam, mam wrażenie, Foul. słuchając was, że ja mam tą troszeczkę mniej chury optymistyczne podejście do e, Destiny, bo jak najpierw e, pograłem sobie samemu w singlu, Mm -hmm. to ta gra mi się po prostu spodobała. Znaczy było mm -hmm. tak, no, tak, okej, okay, ale pograłem chwilę i nie powiedziałbym, że porwał mnie na tyle, żeby chciał mi się do niej wrócić. Mm -hmm. teraz później pograliśmy w trójkę i to jest zupełnie co innego w trójkę, jest rewelacyjnie. W, no. w, czy to te misje formularne, czy to robienie strajka, w, walka z wielkim robotom, echo, z jakimś tam wymyślaniem strategii i kryciem się jest super. Tak. Ale kompletnie nie widzę tej gry w singlu i dla singla by bym jej nie kupił. No nie, no, no, no na pewno. Na pewno. No, ale To jest akurat taki typ gry, który... Ciężko kupować tylko i wyłącznie z myślą o singlu. Mhm. Bo chyba, jak kupując Destiny czy jakąkolwiek inną grę, która opiera się na kooperacji albo na grze sieciowej, to ja od niej nie oczekuję, że ona mnie w singlu porwie. Tylko ja wiem, że tam tą wartością dodatnią jest to, że ktoś inny do mnie wbije, że zbierze się z przyjaciółmi, pójdziemy na tego strajka. No i, i wtedy no się tak no. rozkręci, nie? No bo Destiny jest tak porywające w singlu jak Diablo na przykład, no i tyle. No, no tak, no Diablo jest fajne przez pierwsze dwa przejścia może, no. albo przez każde pierwsze przejście nową postacią, mhm. a później to już naprawdę się czeka tylko na jakieś dodatki albo... No w ja przestałem grać w Diablo, bo, bo ja nie lubię tak grindować, tak, ja po prostu nie mam czasu. Kiedyś jeszcze jakoś miałem taką satysfakcję i przyznam się, że nawet przez chwilę tak miałem w Destiny, że niektóre misje robiłem po kilka razy, zupełnie nie wiedząc po co, bo chyba nie odkryłem na jakiej zasadzie ten lód wypada, co tam się zbiera, jakie tam są te, te... Tam jest dużo takich skomplikowanych rzeczy, tam jakieś robisz zadania dodatkowe, jakieś... Masz e, bounty, nagrody za, e, za pewien styl gry, więc e, tam jest dużo rzeczy jeszcze do odkrycia, to się zgodzę. No ale tak jak mówię, no ja liczyłem na to, że ja będę miał jakąś epicką grę, w której będę podróżował po, po naszym układzie, że będę miał miasto na Marsie, do którego będę sobie tam mógł wpaść, na kawkę i tak dalej, a później, nie wiem, wakacje na Wenus, no to się okazuje, że, że, że to jest... Ale mi się tak. wydaje, że ludzie karają tą, tą grę za to, czym ona nie jest, a Banji nigdy nie powiedział, że takie będzie. Ludzie a, ale sobie tak zrobili... można mówić wszystko. No po tak, prostu... no, ale to wiesz, Banji nie może być winny temu, że ludzie sobie, sobie oczekują czegoś po tej grze, czym ona nigdy nie miała być. I tak, ale tak możesz bronić każdą, każdą grę, na przykład tak, każdą słabą grę. no przecież to ale wiadomo, Nie, to nie, nie chodzi chrapny. o to, że to ma być słaba gra, czy tam ktoś no. ma bronić, tylko naprawdę jeżeli, nie wiem... Ma być jakaś dobra gra, a ludzie sobie sami zaczną dopisywać do niej jeszcze jakieś niewiadomo cudy. No, ale po prostu chodzi o to, że, nie, no, nie ucie ze mnie jakiegoś pijarówca, no, ale chyba zgodzicie się z tym, że jeżeli ktoś sobie, ktoś sobie wbije no nie, nie bani, pojęcie, nie, nie. jakiś wiesz, jakiś nie wiadomo co, na przykład, nie wiem, kupuje sobie Trabanta, a myśli, że będzie miał ABS, ESP, cztery poduszki i tak nie, dalej, no, ale twoje, a później wiesz, ale jeśli ktoś, na przykład ty ktoś kupujesz powietrza sobie bierze takie nie. wyobrażenie, Słuchaj. to jest po prostu głupi. Nie, jak Natomiast ja patrzę na Mercedesa, na jakim jest Destiny, budowanego hype'u tworzysz sobie jakieś wyobrażenie, którego później ta gra nie spełnia, to jest już troszeczkę wina nie tylko tych osób, które sobie tak wymyśliły, tak. a również tego no wiatr, dobrze ale kiedy kiedykolwiek... takiego... Przypomnijmy sobie dobry przykład. Kampania marketingowa e, Alliance Colonial Marines, która była, sprzedawała tobie po prostu twoje marzenie. Potem okazało się, że gra jest tu wręcz odwrotnością, więc hejt po, po premierze był ogromny. Nie, więc dużo, dużo zależy od tego, jak Tobie gra próbuję sprzedać i kampania marketingowa. Destiny dobrze, do ale to... była trochę zajawiana jako no, wielka, niesamowita, kosmiczna przygoda. Ale ja coś powiem wam, bo Mateusz, no dobrze mówię o trabancie, tylko że jeśli na przykład dla kogoś Destiny wygląda jak trabant, no to okej, okay. ale ja na przykład spędzając trochę czasu w Destiny, to zacząłem się interesować, co tam jest. Wszedłem sobie na jakąś Destiny wiki, czy jak to się nazywa i tam naprawdę było trzy strony, trzy strony lokacji. I tam ja, ja mówię, o, oh, wow, to będzie super, nie? A później się okazuje, że tych lokacji tam nie ma. Na, albo przynajmniej wszystkich lokacji w samej grze, z tego co mówi się. Ja nie wiem, jak to jest, na razie potwierdzono, że będzie tam, nie wiem, lokacja, jedna lokacja na planetę. A ile będzie planet w, w podstawce? No tego za bardzo nie wiadomo, ale też e, chyba wiadomo, że Activision na pewno ma plany na cykliczne DLC, więc mogę się założyć, że gra będzie miała już w dniu premiery jakiegoś Season Passa gotowego. Dobrze, ale w momencie, dziwne, kiedy... że jeszcze nie powiedzieli, ile będzie kosztował Season Pass, bo tak. to jest bardzo no, jak to... ile? 30 euro. No, a nie więcej? No dobrze, nie, masz rację, pakiety mają kosztować po 20, a mi się wydaje, a łącznie jak kupisz sobie Season Passa, to na pierwsze dwa pakiety zapłacisz 30, tylko że ja to słyszałem o Dolsa. Na 26 hm. Nie no, hmm. ogólnie na przykład teraz możesz kupić tego Season Passa, łącznie z jakimś preorderem, i wtedy on jest dodawany do, do ceny pre ale mm. osobno można mieć kupione za 20 dolców w jeden, lub za 30 pakiet dwóch. No i szczerze mówiąc, to mi się tak Destiny podoba, że ja na przykład myślę, że wciąż bym się w to kupowanie w DLC, bo ja chcę po prostu, żeby ta gra miała ten, ten świat. No ale to jest, tak jak mówię, no rzeczywiście, poczekamy, wrócimy do tej dyskusji, w takim razie 9 września. Znaczy, bo chodzi mi o to, że ramach. cały czas mówicie, że wam czegoś brakuje, czegoś nie ma, czegoś tu to, a to jest cały czas beta i alfa. My nie widzieliśmy na, tak naprawdę 80 czy tam 85% tej gry. Także mm. ja bym się nie dziwił na przykład, że tam gdzieś na wiki jest mało rzeczy, informacji, mało przedmiotów opisanych i tak dalej, i tak dalej. Bo to nie, jeszcze nie jest pełna wersja. No, ja mm. ja, powiem ja tak, liczę, że będzie misja Ja widzę, na widzę błędy w tej grze, widzę, widzę czego w tej grze brakuje, bo na przykład brakuje mi strasznie destrukcji otoczenia, bo tam nie ma kompletnie destrukcji otoczenia. I ja wiem, że fajnie by było, gdyby to dodali w pełnej wersji, ale zdaję sobie sprawę, że to by nie będzie. I dla mnie to będzie wielki minus. No tak. No I znaczy, takich minusów no... jest dużo, dużo, dużo, dużo, ale dużo więcej. to też jest chyba związane z tym, że gra wychodzi też na e, starą generację i wygląda na tej generacji bardzo ładnie. Tak. Wersja na Xbox 360 no, wygląda wybornie. należy kogo pytać. Ja słyszałem głosy, że wygląda tragicznie. Nie ze względu porównać. na to, że jak na starą generację, tylko że po prostu gry na starej generacji już wyglądają słabo. Ja grałem tak. na PlayStation 3 i po prostu e, banan. Banan od ucha do ucha. Tak mi się to podobało. Więc ja nie wiem, co wy musicie przeżywać za, za jakieś e, emocje, jak gracie w, w wersji 1080p 60 klatek. No to 60 klatek to jest takie umowne, ci powiem. <grym> nie ma tych 60, tak? Nie. Nie, macie 30, żeby mieć lepsze cienie, co? Ha. Dobrze, zmieniamy w takim razie temat. Przechodzimy do innej gry padło to już, padł już ten tytuł w tej rozmowie, na krótko. Panowie, zaczyna się budowanie hype'u na Mass Effect 4. Pię tam. ale Masy Mako... Budują, co chcą. Na razie, na razie wiemy, że będzie Mako, wow, po prostu rewelacyjna wiadomość. To były znaczy, najgorsze rewelac... etapy w pierwszym Mass Znaczy, bo, to, bo, bo one były źle obudowane, bo on, te, te, te planety były bardzo brzydkie i w zasadzie to było takie wciskanie czegoś więcej, jakaś dodatkowa rozgrywka na siłę. Tak jakby to panowie... Tak jak z IT było, prawda? Mieli dwa tygodnie, czy tam trzy tygodnie, żeby zrobić jakiś dodatkowy etap, żeby w tej grze coś jeszcze działo. No i wymyślili, że zrobią a, walkę takim właśnie pojazdem Mako i... No szkoda, ale sama idea takiego takiego łazika i takiej zabawy w, w taki ala nie jest zła, tylko to trzeba dopracować. I, i, i. A w dwójce lataniu od tego i kosmiczny Excel był lepszy? Znaczy, ja, ja jestem fanem Mass Effecta, wszystkich części i wybaczyłem no to e, trzy kolory. Już. Trzy kolory wybaczyłem, więc ja, ja generalnie cieszę się, bo moim największym takim smutkiem, jaki ja, ja go czułem po skończeniu e, trylogii, bo to, to się że, skończyło. Tak, że, jakby, że, że to się skończyło taką apokalipsą. Co byś nie zrobił, to apokalipsa. Ja nie spojrzę, bo jeszcze nie skończyłem przecież. Nie, no to ta apokalipsa, tam wiesz, tam, pff, aniołki i tak dalej. Ale chodzi o to, że e, ja nie widziałem sensu kontynuowania tego, a jakoś tak historie typu prequel albo jakieś, jakieś spin-offy i tak dalej, one mnie specjalnie interesowały. No a też specjalnie nie, chciałem, nie chciałbym na, na jakiejś nowej historii um, y, Sheparda kolejnej. Chciałem po prostu, żeby to, to uniwersum nie zostało tak zniszczone, takie stłamszone, dlatego, że ono jest naprawdę fajne, bogate i, i dla, dla fanów science fiction no to jest łakomy kąsek, żeby tam coś jeszcze przedstawić i na razie tak naprawdę Mass Effect 4 nie ma. Oprócz tego, że gdzieś tam jest na jakichś deskach e, rozdzielcz, rozdziel, chciałem powiedzieć, gdzieś się, e, projektują ja, coś, koncepcję, ale myślę, że nie wcześniej, niż w 2016 wyjdzie Mass Effect 4. I to, I to też jest założenie dosyć takie optymistyczne. Więc, no, nie wiem. Wy się nie raczej rozumiem Mass Effectem 4, więc chcecie zmienić temat. Tak? Nie, w tak, ja tej przyszedłem. Podobała mi się oprócz zakończenia oczywiście bo patrząc na zakończenie, to równie dobrze drugiej, trzeciej części mogą w ogóle nie być. Eee, czekam, no, ale ja jestem typem, który lubi sobie porozmawiać o grach, kiedy dotknie ją, kiedy ją przejdzie, kiedy coś tam liźnie, mhm. a takie gdybanie, to tak naprawdę, jak sobie posłuchamy za te dwa, trzy lata, kiedy ta gra faktycznie wyjdzie, to będziemy strzelać same facepalmy. Face mhm. Jak moglibyśmy o czymś takim gadać, jak to w ogóle zupełnie nie Ale wiesz, musisz też pamiętać o tym, że Bajor nas słucha i oni Muszą wiedzieć, czego oczekujemy. BioWare to jest EA. No, a EA. no to mówiałeś sobie, że EA cię słucha. No wiem, no EA to, to, w sumie, Activision, o tak. EA, Ale... mamy ma się cieszyć, że przełożyli premiery <laughs> swoich hitów. Mamy się cieszyć, że przełożyli premiery swoich hitów. Mamy się cieszyć. Powtórzę jeszcze raz. Mamy się cieszyć, że przełożyli premierę swoich hitów. Tak, bo ostatnio nas na czas, czas i, i płakaliśmy, że było niedopracowane, to teraz oni w trosce o dobro gracza, nie swoich mm -hmm. polskich, tylko w trosce o dobro gracza, przełożyli sobie premierę na kilka tam wiesz miesięcy tam w przód, żeby, żeby spokojnie mogli sobie dopracować te, pro, pro, pro, te projekty, te, te gierki. Na Ale zaskakują poczekamy. was takie... Tak, że przenieśli Dragon Age'a do przodu trochę, to się najbardziej cieszy. Tomasz Gop. Tak. To no. nawet dawał tam, temu. masz wyraz... go odmówił, tak. To zawsze mówił w każdym wywiadzie, pamiętam jaki słyszałem, to mówi, że największa dla mnie konkurencja to jest Dragon Age Inquisition. I jak wszyscy mówili, no nie do czego ta gra jest podobna, to on mówił, że to Dragon Age'a. nie? Eee, no więc <laughs> na pewno się cieszy. A wy Ale wie... to otwarcie, mówili, nie pytam Mata, bo Matt nie jest zainteresowany, pewnie Lord of the Fallen. Ale ty cały czas to... robisz błędne konkluzje i nie wiem na jakiej podstawie. Bo. Myślałem, że cię znam, wiesz, oglądam te strumyki polskie i tak dalej, myślałem, że cię poznałem, a jestem to wydaje się, że bardzo, jesteś innym człowiekiem jestem bardzo ciekawy twarz. właśnie Lords of the Fallen, bo dla mnie to jest takie e, bardziej przystępne Dark Souls. Dark Souls zawsze mnie interesowało, ale bolało Ale mnie nie to... mam prostszej gry od Dark Souls, naprawdę. No, może dla ciebie, no, jak ja widzę, nie, jak się Nie, to jest nic, to jest nic. Ludzie, ludzie płaczą, że w Dark Souls nie ma no, pauzy. No, nie ma tej pauzy, nie? I to jest jedyna trudna, to jest element trudny tej gry, bo jak poświęci się, stary, jak poświęcisz godzin, się... na którąś z tych części, to wtedy gra się staje bardzo łatwo. Nie, no... Wynia, wynia to się... nauczysz się blokować. Nie, <laughs> tak, że ja do tej pory y, mam problemy z parowaniem. Tak samo jak po, nie, nie potrafię parować Street Fighter y, 3 y, Third Strike, bo moim zdaniem to już jest coś na poziomie jakimś tak mega eksperckim, ale generalnie ta gra y, nie jest trudna, tylko po prostu ona, ona bazuje na takich rzeczach, że nie, nie może, żeby być błędów takich, wynikających z niechlujstwa. Albo na przykład, nie wiem, no, jeść, obiad i grać drugą ręką, nie? Ale można stopami, widziałem w... kiedyś streamer kroli stopami na pieprzu, no, tak, no, no, no, to już wiesz. To, to, się może, no, się spojrzę, powiem, to już czołobitnie tutaj składam hołd, kimkolwiek jesteś, o wspaniały rycerzu, tu hołd ci składam. No kim? ale nie no, to... no, kim też mógł być, no. No, ja tam widziałem po prostu, że y, kręcą filmiki, jak robią jakieś walki na gołe 5 z najtwardszymi bosami. więc no, robią różne rzeczy, ale tak no, no, po podstawowy poziom nie jest. Zawsze pojawia się nie. jakiś gość, prawie w każdej grze, nie wiem, ktoś tam przeszedł Call of Duty nie zabijając czy tam osiągnął prestiż w Call of Duty nie zabijając ani jednej osoby, pojawił się ktoś, kto przeszedł do Dark Souls nikogo nie zabijając? Yy, nikogo nie zabijając się nie da, bo to nie jest taka gra bo tam musisz bossów na przykład zabijać. Ale speed, speed to są takie, że większość rzeczy omijasz, nie? To jest, wiesz, jakby, czego nie musisz zabić, to nie zabijasz, nie? I, i, i tak. Ale to, to nie jest gra o pacyfistach, nie? To nie, nie ma takiej wersji, że, wiesz, przeszedłem Call of Duty bez strzału. Rzucając kwiatki. Tak, kwiatki. Rozdawałem legitymację, tam, wiesz, czerwony krzyż, czerwony krzyż, coś takiego, nie? Dobrze, panowie. Halo 2. Zwiastun. To jest chyba ten z jasno odświeżonej edycji, prawda? To jest taki anniversary treatment, jak to A ja A to już o Lost of the Fallen pogadaliśmy, tak? No nie no, powiedziałeś, że czekasz, no. Tak, to jest bardzo Ale wiesz, nie, chcę, nie chcę rozmawiać o grze. Matt czeka na Lords of the Fallen. Ale wiesz, nie chcę rozmawiać o Lords of the Fallen, bo tej no gry jeszcze wiek, nie ma, wiesz. No, to jest... <laughs> wiesz, ja, ja, ja lubię dotknąć coś, coś, nie? nie? Tak, nie o no, no, Lords of the Fallen. Matt czeka. Dobrze, następny temat. Tak, i teraz będą newsy na portalach. Matt czeka na Lords of the Fallen. Wywiad w ogóle... Będą robić wycinki w tym i w tym odcinku Fantasmagi. Matt powiedział, że czeka na Lords of the Fallen. Fuck yeah! Ale, ale słuchaj, w uda, pudełko wersji tam cyfrowej, nie? I masz napisane nie? w, w, w cudzysłowie jedyna gra, na którą czekam. Coś na stylu. Ja by taki mhm. wiesz, cudzysłów, czekam. I podpis Matt, to jest o, wszystko. O, to, to już jest tak, no to jest te. No. No, ale No dobrze, to Mateuszu, powiedz mi, dlaczego czekasz, oprócz tego, że powiedziałeś, że to jest takie easy, easy mode Dark Souls Z tego bo... powodu, że projektem kieruje tak? Tomasz Gop, którego cenię, Przyjaciel. bo bardzo fajnie wykształcił cały świat w Wiedźminie II. To była też osoba decyzyjna, która podejmowała większość decyzji tam w teamie CD Projektu. Ona, ona tak była samo, w Wiedźminie II, że... to nie było tak, że on robił tylko za PR przy Wiedźminie? Z tego, tak z myślałem, co, ale... ja, z tego co ja słyszałem, to jednak brał tam udział w naradach takich decyzyjnych i na przykład... No wiesz, no na pewno tam na tym trzecim na tym trzecim piętrze coś coś tam, wiesz... No dobrze, ale nawet nawet jeżeli stało z boku i patrzył, no to widział jak to powstaje i to samo może przenieść do arbitera arbitera. I teraz na przykład, jeżeli CI Games, chociaż 5% więcej wysiłków to włoży niż w jakiegoś snajpera, czy w jakieś inne po prostu gówno, które tam wydawało z Enemy Front, chyba to się teraz nazywało, tak? Na czele. No czemu mówisz tak brzydko o Enemy Front? O która celebruje nasz wkład yy, w drugiej wojnie światowej. Enemy Front. Przecież ona się teraz dobra. zatrzyma na minutę yy, yy, już za parę dni, więc... Yy. Powiem tak. Po tym, co ja widziałem Sniper Ghost Warrior, czyli po kolesiu, który siedzi przy ognisku i gwizdze, a w momencie, kiedy ja mu wsadzam kosę pod żebro do płuca, a on dalej gwizdze, dopóki mu tego, tej kosy nie wyciągnę, no to podziękowałem grom CI Games, a Lords of the Fallen jest pierwszą grą, która zwróciła moje oczy ku tej firmie, i mam nadzieję, że z tego wyjdzie coś więcej niż jakaś, jakiś średniaczek. Tam nie ma gwizdania. No ale nie, no, jestem, jestem tutaj pod wrażeniem tego, jak, jak, jak dużo wiary podkładasz tutaj w, w, w Tomasza Gopa. Bo też, też miałem wrażenie, że on bardziej był właśnie takim producentem i trochę głosem opowiadającym o, o, o Wiedźminie, niż, niż człowiekiem, który był współtwórcą. Ale jeżeli... Wiem, że w, CD, w CI Games on taką funkcję tworzy, że rzeczywiście znaczy, Tomasz Gop tam jest creative na, director, nie? Na, najistotniejsze właśnie w tym, że on jest creative directorem w przypadku Lords of the Fallen jest fakt, że Tomasz Gop był jednym z ogromnych zajawkowiczów Dark Soulsów właśnie. Tak, ale konwertytą był. on Konvertedą. bardzo mocno mówił, że Dark Soulsy na 100% wpłynęły na to, jak będzie tak. wyglądał Lords of the Fallen. Mm -hmm. Black Soulsy, on... Batman Arkham City, tak. czy tam Arkham Asylum, mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Nie, znaczy, ja, ja pamiętam, bo to chyba nawet na tych starych polegatkach tam było, jak on po prostu wcześniej chyba nigdy nie grał, a później nagle spróbował przeszedł. Ten te... To jest ten moment, nie? Że trzeba po prostu jakby przegryźć się, to jakby załapać o co chodzi. To jest jak zjadł na rowerze, a później jest prosto. I, i później to nagle się okazuje, że musisz we wszystkie części gry, niektórzy tam trzaskają platyny, kończą na, na jakichś niesamowitych poziomach te, te wszystkie tytuły i, i, i jest, jest fajnie. Dobrze, czyli rozumiem, że to jest grana, na którą czekasz. Znaczy, no, jestem te już bardzo drukujemy. ciekaw, czy z tego będzie krab, czy z tego będzie średniak, bo że to będzie jakiś hit, no to, to, to wątpię, żeby to było, wiesz, żeby na możliwości CI Games, tych ludzi, którzy tam pracują i budżetu, który w tą grę jest wpompowany, tak naprawdę wydaje mi się, że to jest ostatnia nadzieja tej firmy. Jeżeli, jeżeli Lords of the Fallen polegnie, to muszę wrócić do Hidden Objects. Tak, to, to będą po prostu szczopać jakieś gierdółki albo gierki na, na, na mobilki, tylko po to, żeby... Jakąś Kupiłbyś Lords of the Fallen na, na 3DS-a? E, jeżeli by z tego zrobili takie SRPG w stylu Final Fantasy Tactics albo Fire Emblem, jak najbardziej. A widzisz. A co wiesz o fabule Lords of the Fallen? Co wiem o fabule Lords of the Fallen? że no, ci kolesi są naznaczeni, że to są w ogóle jacyś kolesi, którzy... E, którzy kiedyś popełniali jakieś tam grzeszki i każdy tatuaż, mm -hmm. każda kropeczka na ich twarzy jest po to, żeby ludziom pokazywać, że to są źli ludzie, że mają się od nich trzymać z daleka. No ale dziwnym trafem to właśnie I oni. I Zabijają zostali, potwory. Tak, to właśnie oni zostali wybrani I do tego, eliksyry. żeby żeby chronić tą całą ludność i dojść do sedna sprawy. Znam znaczy takiego jednego gościa się Gerald nazywa. Podobna historia. Um... Ale nie, ja, ja też powiem tak, że jakby, jakby mnie mat nie ubiegł, z tym czekam na, na okładce pudełka, to też bym powiedział, że czekam, bo ja może nie jestem jakiś tak zajarany tym samym faktem, że to ma Kop tam przy tym pracuje, co po prostu ja, ja lubię takie gry. Ja lubię takie gry, gdzie jednak ten element zręczności, ten element umiejętności jest ważny w rozgrywce. Ja, ja, ja tak? To nie widzę... jest klikacz, jak jakiś tam origins, original sin, czy jakiś tam... Już to gry. widzę na pudełku. Najpierw pierwszy ten, że czekam, Matt Greloch, po czym drugie, ja lubię takie gry. Damian, Palma. Ja lubię, ja, nie, ja lubię, bo to ma być krótko. Czekam, Matt, ja lubię, Damian. Nie? No, Dobra, panowie, możemy już przejść do, do Halowa. Tak, 2. Tak, tak, tak. Widzieliście ten z Jaston? Nie. nie. A, no dobrze. No to ja wam tylko powiem, że on mi trochę tej y, y, pachnie jakąś podpuchą. On wygląda po prostu za dobrze. I ja się obawiam, że ta gra nie będzie wyglądała tak dobrze jak ten zwiastun. W sensie Halo 2 jest świetną grą. Tylko, że ten poziom odświeżenia, ten poziom CGI w tym zwiastunie jest jest na takim poziomie, że obawiam się, że to jest tylko po prostu pod ten zwiastun, że, że te filmiki nie będą tego miały takiego poziomu, kiedy będą otworzone. Ale jeśli się mylę, i mam nadzieję, że się mylę, no, no to no cóż, no ile one będzie kosztować w Polsce, wy się orientujecie. Nie. Milion złotych ja starych? Nie z tego obozu, niestety. O, tak, zapomniałem. Fanboy. Nie, nie, nie to ma to żadnych, żadnych onenistów? Prostu, Czy wiesz, jest jakiś onenista na sali? Chodzi mi po prostu to o to, że i na, i na 360, i na i na łanie chyba nie ma ani jednej gierki, która by mnie skłoniła na dzień dzisiejszy do zakupu tej konsoli. Jedynie pamiętam na 360 był e, japoński Airpack Blue Dragon, gdzie za projekty a, postaci i potworów Odpowiadał Akira Toriyama, ten sam, który Dragon Ball'a robił. A, I tutaj, tak, kurde... pokolenie Dragon Ball. Tak, i to, i to bym bardzo chętnie sobie sprawdził, e, ale na dzień dzisiejszy, no, gierki mi nie, niezbyt podchodzą ekskluzywne, a tak naprawdę multiplatformę mogę okrywać wszędzie, tak? Oczywiście, znaczy, straszna bida z grami. Ja, ja wiem, że się trochę tak powtarzam, jak ta stara płyta, ale jak wchodzę do GameStop'u, bo mam, i widzę na półkach, te same no, tytuły, boss co są na tych półkach od kilku miesięcy, w tych sensie, w tej top 10, nie? te się najlepiej sprzedają i gdzieś tam na przykład, nie wiem, na czwartym miejscu Murder Soul Suspect czy jak to się nazywa, czy Murdered no, 4 wiecie. na 10 Tak, i to jest, to jest w jedną z <śmiech> no, tych najlepiej no, sprzedających się no, gier na, na te platformy A może to, oni według mnie to, to, się to się jeżeli jest na czwartej pozycji, a dostawało 4 na 10 to wiesz no tak, czyli tam co tam zakrapisz na pierwszym miejscu, jakiś Titanfall? nie, Watchdog Watch Basement no, no, Basement, no, ale widzisz, <śmiech> będzie, specjalna wersja. Basement Brawl. Ja, jak ty mówiłeś o tym Mass Effectie, to nie wspomniałeś o tym, że BioWare z elektronikarty do spółki zaczęły ma maile wysyłać z filmikiem na, na YouTubie? o Nie dostałeś ten... maila? Musia, Musiał mnie, w musia, ja spamie zatrzymać, w spamie się zatrzymać. A nie no, ja znalazłem w spamie, wiadomo. Dostajesz maila od BioWare o treści tam, zostałeś wybrany. No i niektórzy już byli zajarani, że na pewno do bety Dragon Age, a. a tu link do filmiku o gościu, który idzie Arysuję. ulicą i Aha. ma rozbitą lampę i spotyka samego siebie w samochodzie i czas się zbliża, oni obserwują, czas nadchodzi, masz mocy, zostawiasz wbrany. Generalnie... Czyli EA kontynuuje dobrą pasę fantastycznych zjazdów z prosto z EA, tak? Z znaczy, to, było w, to był live action w ogóle i on zapowiadał, znaczy złożyło się kilka rzeczy. Po pierwsze kręci się jakiś viral, bo została założona strona jakiegoś nieistniejącego uniwersytetu Została złożona strona blogowa poświęcona temu, że za zginęła, zaginęła gdzieś jakaś dziewczyna i czy ktoś się pomoże nam ją... <grafię> Prawie. Czy ktoś się nam pomoże odnaleźć, bo w ogóle nie wiadomo, co się stało i ona właśnie miała chodzić do tej szkoły? Co więcej, na stronie tej szkoły pierwszy semestr się umiał zacząć wtedy, kiedy jest Gamescom, a filmik sam w sobie komentuje, że do zobaczenia w kolonii w to liczy już Czyli klatki? I tak nie, dalej, nie, nie, nie, ale... kolory, bawił się tam, nie wiem. Znaczy tam z różne strony, już się zaczęli bawić coś tam. I generalnie na razie nie wiadomo, o co chodzi. I Half-Life 3 potwierdzone. Nowe, nowe IP. Mhm. I wygląda dosyć interesująco. Co no prawda, z tego, co słyszę, robi to mały zespół y, Action RPG, albo i samo tam Slashero coś tam, mhm. ale. W każdym że nie będzie to moba. No nie. O! Tak, tak, moba to. Nie Bolewam nie nad problem. tym, bo co mego początku mówią, to nie będzie moba. Ale to tak, ale cieszę się, że właściwie to tak od razu podkreślili na początku, nie? Bo y, ja się teraz obawiam, że wszystkie gry to już właściwie to albo moby, albo co właściwie? Jak nie masz w swoim portfolio moby, to, to, to się nie liczysz po prostu w towarzystwie. Dokładnie. No, nawet to, ja nie zaglądałem ostatnio tego Dead Island Epidemic. Może już mi wyleciało ze Steama, bo to jakaś beta też była. No, ale to, to też to kolejne jakieś hacking slash ala moba, czy coś Oni no, tak. to nazwali y, zomba. O, czy tam zoba albo coś takiego. Zomba. Tańczysz, jak zabijasz te. Tam... <grym> A teraz <z> bioderka. <grym> A się za zabrać. To dobrze, czyli tutaj dziękuję za ten suplement, za ten pre sequel do tematu Mass Effect. I chciałem też zapytać was, czy macie już gotowe reklamóweczki? Czy macie reklamówki gotowe? Zrywki. Nie wiem, jak to się o was mówi. Siatki. Reklamówki. Siatki. Macie reklamówki Torby. gotowe? Torby? Plecaki A? ewentualnie. No na e, w, letnią wyprzedaż w Biedronce gier. Tych ty, ty gier już nie będzie. Uwierz mi, ja tam wejdę na pewno jutro z ciekawości sobie wejdę do jakiejś Biedronki i zobaczę po prostu dyndające puste półki. Dawid, Dawid Maron e, z podcastu mówi, że tam z widłami będzie tam grzebał w tych tytułach i na pewno tam wyciągnie coś ciekawego, ale, ale z tego, co po prostu widzę, no nie, to są naprawdę fajne tytuły za 40 zł. Okej. Okay. Trochę mi to przypomina tak, tak, takie pójście CD Projektu. Nie wiem, kto w ogóle bierze udział w tym. Tylko CD Projekt czy inne też? Cenego? cenega też bierze udział? Czy czy tylko cenega. cenego Głównie cenego. CD Projekt czy? nie. A, czyli no to CD jest konkurencja Project dla giermaszy. właśnie, giermaszy. No właśnie, a byłem przekonany, że CD Projekt poszedł na, na łatwiznę i zamiast giermaszy robią to. A to jednak cenega mówi się, aha. Tak, aha. bo rozmawiałem na evencie cenegi, właśnie z Przemkiem i z Michałem e, z PR-u i, i już, to, już to potwierdzili, że cenega, tylko cenega. Z kumplami? Tak, trzeba, trzeba I, sobie kontakty wyrabiać przecież. I, i wiadomo na przykład jak, ten, jak to będzie rozplanowane, na przykład jakie tytuły w jakim, w jakim rejonie? Nie, no to wszystko, Co na przykład będzie na, więcej, w Katowicach? To wszystko pójdzie My mniej więcej poni. tak samo rozłożone, tylko po prostu pytanie później, ile z tego w ogóle trafi na półki, a ile się rozejdzie za plecami, albo mm -hmm. ile z a tego ile się na Allegro. handlowcy i właśnie później będą sprzedawać na Allegro. No na Allegro na pewno, w, w, zanim się otworzy sklep, to no, jak zostało nam kilka tytułów tylko. To są rzeczy, które im zalegają tam w magazynach i oni to po prostu puścili. Tak, lepiej ale tym, lepiej sobie... na zarobić jedną, dziesię... jedną dziesiątą tego, co normalnie, czy tam jedną piątą, niż, niż w ogóle. A wyobrażacie sobie, że ludzie po prostu stoją tak pod, pod Biedronką i czekają? Że to jest na przykład coś na poziomie atrakcyjności, nie wiem, telewizor w 3D za jedną czwartą cenę. Tak, że będą kolejki, jak przy premierze Diablo 3 w Empikach. Nie wiem, czy no, wiecie, ale w Biedronkach, Lidlach i tych wszystkich innych dziwnych marketach takie kolejki się ustawiają regularnie. Ja ostatnio w ogóle się dowiedziałem, nie miałem o tym pojęcia. Podobno, że jest zdarzają takie się w tych sklepach, nie, no, słuchajcie, zdarzają się w tych sklepach jakieś promocje, nie wiem, na buty, na szafkę pod telewizor, na lampkę, na stolik pod laptopa, cokolwiek. No i to zawsze jest informowane tam chyba tydzień czy dwa tygodnie wcześniej. Więc tutaj wszyscy ludzie, w periodyku. którzy... W Tak, w periodyku. Ludzie, którzy chcą kupić te 40 albo 50 złotych taniej kroksy gumowe, albo chcą kupić sobie, nie wiem, okulary przeciwsłoneczne 30 złotych taniej, to tam Kto prowadzą regularne wody? walki po prostu o, o ten towar. Ale wiesz, takie modne kroksy to nie jest takie coś łatwego do, do zdobycia? no to, wiesz, to trzeba się trochę powalczyć. No, ale generalnie czy, czy, czy te po walki ustawki? w wiadronkach są regularne i to jest faktycznie ustawki, dobrze powiedziane, ludzie tam pod regałami obsługa już trzy czwarte palec zostawia sobie w magazynie, żeby potem sprzedawać na Allegro. No tak, no. Ja muszę, muszę myślę, taki że polski, wiesz, polski z, z fight club. tak samo. To jest taki polski fight club, wiesz. Oni regularnie co tydzień się spotykają, żeby się ponapieprzać, a to, co wyniosą z tego sklepu, i tak jest mało ważne. Mm -hmm. No, no to, wiesz, kochanie, idę na zakupy. No ale jak widzisz te, na przykład jak się ogląda te filmy, na przykład z, z Media Marktu, jak, jak pamiętacie, jak rzucili PlayStation 4? Jakie tam były wyścigi, jakie były wojny? Za, jaki zabój? No jak można w dzisiejszych czasach po prostu doprowadzić coś takiego? Do takiego zwierzęcenia? Hype. Ze zwierzęcenia. Hype, Takie... Marketing. No. Ty to musisz mieć. Na to nie ma gier, ale ty to musisz mieć, bo twój tak. sąsiad nie będzie miał. Pokażesz no, mu, jakim no. jest ćwokiem i biedakiem, bo ty masz, no. a on nie ma. To tak się robi właśnie. Proszę. No, tak. 10 sekund ci powiedziałem. No to prawda. Czyli co? Jesteście gotowi na ofensywę Cenegii w Biedronce. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że się skończy bezkrwawo, a nie jak z tymi No i tym Mnie to akurat to cała promocja. Cała ta promocja mi mało co interesuje z tego względu, że ja te wszystkie gierki poogrywają. na premierach już. No tak samo jak z tym plusem, który ma być na ślapień. Czy to jest plotka, czy to jest prawda? To jest plotka. plotka, plotka, a, plotka. Uf, odotknąłem, bo jak sobie patrzę i tą grę mam, i tą grę mam nie sprzedałem ich, nie wymieniłem, nic nie zrobiłem, nie czekam na wersję na PlayStation 4, remastered, upscale, scale i tak dalej, więc... Jakby nie. dali GTA 5 na PS3, mhm. to poziom subskrypcji PS Plusa w tym miesiącu osiągnąłby, osiągnąłby system po prostu liczbę krytyczną. Mi się wydaje, że wszyscy już tak mają. Nie, ja to nie jest chyba miałem. jedna Każdy ma PlayStation, wersję na PlayStation 3 GTA. Ja nie miałem, nie kupiłem. Nie? Nie. Bo ty, wiedziałeś, sobie... ty mia... Bo ty wiedziałeś coś, że to wyjdzie na te nowe konsole. Ty Bo coś. Nie, nie, nie, mogę, nie mogę oficjalnie potwierdzić ani zaprzeczyć tej informacji. Haha, ha, jaki twaniak. Rockstar blisko współpracuje, znaczy przyjaciele ze z... z... scenegi, przyjaciele Rockstara, yeah. przyjaciele z tego z Wungi. Ja już wiedziałem, zanim Rockstar wiedział. <laughs> Star, ja takie rzeczy wiem, że oczy bywa. Bo prostu... to było tak, że Rockstar właściwie nie miał w planach tych, ale jakaś grupa moderów przygotowała wersję przerobioną z PlayStation 3. W, na jakimś emulatorze na pececie. Da się, da się. No to dobra, wydajemy. No jestem ciekawy w ogóle, jak to będzie z optymalizacją. Czy jaki będzie lament, jaki będzie płacz. Optymalizacja GTA na pececie? No. W Mikołaja też wierzysz? No właśnie. No, no, on. że Oni to my. wypuszczą w takiej wersji, że trzeba będzie kupować 20 tytanów, żeby tam menu główne my. odpalić na tym. My. No ale Mateuszu, bo ty tak mówisz, że to znasz tych ludzi z CNG osobiście. Ostatnio chyba byłeś gdzieś tam, nie? Bujałeś e, się po tak. Warszawie. Byłem w Warszawie na evencie e, Cenegi, który zaprosił do siebie e, przedstawicieli 2K Games. Co było do sobie ze Stanów. S? A co było do jedzenia? Jakieś wymyślne, żarcie, ale ja jestem typem, który woli kiełbachy, Ośmierniczki i, i jakieś tam te, węgorze? Nie, no były jakieś tam stejki, ale to były takie stejki, już tam było więcej już niż, niż, niż mięsa. Pasowało... A, bo... właśnie. Żeby pasowało do krokena. Mhm. Nie, ale to będzie... był naprawdę bardzo fajny, to się nazywało Winosfera, z tego co ja pamiętam, tak naprawdę Co so, waj przyjaciele lepsze, aż nie słyszałem? Winosfera. Na a, ulicy Vinosfera. Chłodnej, obok Ultimy. A, a był ktoś tam z kamerą albo z jakimś dyktafonem nagrywał? Nie, nie można było ani nagrywać, ani robić zdjęć niczego. A sprawdzali telefony? Bo ja mam taki telefon, że jak sobie włożę do klapy, to tak mi kamerka wystaje i ja mogę filmować. Więc zastanawiam się, czy tak jak, jak na Comic Conie. Ktoś nie, nie, ta, nie Na Comic Conie czegoś. Na tubie, a nie na Comic Conie. Na Redubie? Tak, strzałem, przy, przynajmniej. Okay, okay. Ja się trochę zdaje zamyśliłem, bo co to jest ten red Tube? Tak, tak, póź tak. Później będę YouTube, pytał. to jest To, to jest jak z jak Disco Polo, nie? Nikt tego nie słucha, a jak leci, to wszyscy znają słowa. Słowa no, no, narodowe szałna? są proste, to zbadania. Zawsze mi zawsze by... O, przepraszam. Ale taki, Czyli... tak naprawdę wystarczy okay. kiedy tam wiesz jummer, taki wiesz, sygnał i mhm. nie nagrasz nic. No tak. Taki, taki mhm. czaw Grenade, jak jest w tym. Ewentualnie jak. taki robili... Solid. Ja, ja nie, nie, nie będę tutaj przy, przywołał źródła ani i tak dalej, ale EA w Rosji chyba miało imprezę związaną z, z Command Conquerem, Red Alert. I, I ona gdzieś tam była, ta impreza na, na, na, na, dnie, jakiegoś, na dnie na ostatnim poziomie e, piwnicy jakiegoś bunkra. Więc to na pewno jakieś e, sygnały komórkowe nie i tak dalej, więc strach się bać. Ale... Tak, elementem głównym pokazu, gwoździem takim wiesz programu był pokaz wybuchu atomówki, nie? Na przykład. Dlatego w bunkrze wszystko na najniższym poziomie. I powiedzmy tak, a u nas, w naszej grze to będzie jeszcze bardziej realistyczne. Ale ten 2K... Właśnie, bo wiemy, że było Evolve. To tam jakieś inne gry były? Pre-sequel Evolve, Borderlands, the pre-sequel, Cywilizacja Beyond Earth. Pokazywali jeszcze jakieś materiały z WWE 2K15. Szczęsło, Beyond Earth. Pokazali jeszcze materiały z NBA 2K15. Pokazywali jeszcze... Oni mają teraz jakąś taką nową gierkę, niedawno ją zapowiadali. To jest chyba jakieś MOBA, czy, czy też jakieś O! E, Hammer, mnie coś na to tam. Już. Hammer coś tam, ale nie Hammer problem, Time. Się... to jest. No. Ale. Ale powiem, taka oczy, propos 6, MOB, taka dygresja. No. Taka, oglądałem te International przez 5 minut. Ale oglądałeś ten nubowski stream? Czy nie, czy ten właśnie, nie, właśnie. Być może właśnie profesjonalnie oglądałem. I tak obejrzałem tutaj, jakiś ten tu jakaś, jakaś akcja w dżungli, tu jakiś tam wie. Okej. Okay. I tak sobie myślę, kurczę, to na pewno jest fascynująca gra, dla kogoś to gra. Ale StarCraft oglądało się fenomenalnie. I do tej pory się oglądał fenomenalnie na, na te rozgrywki. Quake Live ostatnio nawet gdzieś tam wrzucono, jakiś e, finałowy pojedynek e, z Quake'a CS, -y, CS. -y. I to, tak. I to super wyglądało. I wiedziałeś, co się dzieje, nawet jeśli nie grałeś w Quake'a, nie wiem, 20 lat. Nie? A tutaj po prostu w tej docie to jest taka nuda z ekranu bi jak się na to patrzy, jak się nie wie, o co chodzi, że, że to jest po prostu, znaczy nuda, no, to może jest złe słowo, ale chodzi o to, że nie ma nic interesującego na ekranie. Takie I najbardziej... ten noob-friendly to chyba z League of Legends, bo jest bardziej kolorowe. Takie wiesz. No, wiesz, kolor, nie wiem, League of Legends wydaje się, że tam zawsze się coś więcej dzieje, więcej wodotrysków, ale to też musisz wiedzieć, co się dzieje, co, co robisz i e, właściwie kto jakie umiejętności wykorzystuje, dlaczego akurat w tym momencie ten cios, który padł i zabił tego kolesia, w, w, w, w, był tak, po prostu czymś tak niesamowitym. Dlaczego ten koleś jest takim mistrzem jungle, czy jak to się nazywa? No nie wiem. Ja, ja oczywiście teraz podpadam tutaj wszystkim fanom gier, ale naprawdę, w porównaniu na przykład do wartości takich czysto y, realizatorskich, nie? jak to pokazać, żeby to było atrakcyjne, to moim zdaniem Starcraft, czy Quake, czy wszystkie tam shootery, no nie, one jeszcze w jakimś stopniu mogą być zaprezentowane laikom, i wyglądać atrakcyjnie, a Dota w telewizji to jest, jest smutny. nie wiem, chyba ktoś wrzucił takiego, nie wiem, czy, czy ktoś na, na, na, na Twitterze, czy gdzieś na Facebooku, wrzucił takie zdjęcie ludzi, takich taki totalnych właśnie niezwiązanych z grami, którzy oglądali ESPN, na którym były rozgrywki pokazane właśnie Doty i zupełnie nie wiedzieli, co się dzieje, dlaczego w ogóle to pokazują i że tam mówili, że o, dlaczego ten, ten Władca Pierścieni jest pokazany z jakiegoś rzutu z góry, czy coś na tym stylu. No i i to, I to, moim zdaniem, jest wielki cios dla e-sportu jako czegoś y, atrakcyjnego dla mas y, do oglądania. aż to, że oni tam wygrali, nie wiem, 5 milionów do podziału, wiesz, imponująca suma, ona robi wrażenie, ale tak naprawdę to, to, to wszystko, no nie, jakby nic, nic więcej z tego, y, nie wiem, nie potrafię jakby wyciągnąć, y, żeby porównać to do jakiejś takiej innej imprezy, które... Nie wiem, czy pamiętacie te wszystkie cyberatletyczne ligi, które były kiedyś, kiedy było jeszcze halo popularne jeśli chodzi o e-sport e, i inne, inne gry. że nie Pamiętacie ten słynny słynny finałowy pojedynek? Chyba był e, Chalni chyba tam z walczył tak? Czy z, z Ryu? Ojejku, zapomniałem. Co to było? Co, taki fantastyczny pop, popis blokowania. Muszę sobie przypomnieć. Jak ja wiem, było. tak, tak, tak. Koleś całego Słyn... tego Ultra Kombosa. Cunli, sparł. tam naprawdę tak. miliardy setnych sekundy, trzeba było, żeby, żeby wcisnąć blok, wszystko sparowało, zrobił konto i wygrał. Stary, możesz nigdy nie, nie, nie grać z ale po prostu oglądasz, tu czujesz te emocje, czujesz, co się dzieje na widowni, to po prostu eksplodujesz jak wulka. Może tak jest z Dotom 2, tylko ja po prostu, nie wiem, nie poświęciłem więcej niż, niż te 10-15 minut i, i obawiam się, że mnie to może nie zainteresować, no i nie zainteresować też innych ludzi, którzy nie grają w te gry, a znowu też słyszę, że Dota 2 jest, no, ma wysoki próg wejścia. Bardzo wysoki, ja jako gracz League of Legends ileś tam lat z rzędu, jak wbiłem na Dota 2, to się odbiłem po 5-6 godzinach już tak konkretnie. Z każdym mhm. meczem czułem, że jednak mi w to nie idzie kompletnie, mhm. ale myślałem, że po prostu, wiesz, wystarczy kilka, kilka meczów takich, żeby się faktycznie wkręcić, przerzucić na, na inny system i będzie lepiej, mhm. no a tutaj nie. I niestety to, to, to wyglądało w ten sposób, że nawet po tych kilku latach w League of Legends to od Doty się odbiłem całkowicie. Co jest zabawne, bo tak Zdało naprawdę Dota sobie. była prekursorem tych, tych wszystkich moba. Moby okay. krytykujesz, a w League of Legends grasz przez kilka lat. No nie, kto powiedział, Jaki że sekret. ja krytykuję moby. Twój ulubiony champion? Znaczy tam, jak to się nazywa. E, champion? Nie mam ulubionego. Ja ich ma, miałem ich tyle tak naprawdę, że od zależności od sytuacji tam się coś wybierało. Dobra, teraz e, przepraszam za tą dygresję. Wracamy do e, imprezy 2K. E, no, wspomniałem się o tym tytule, który zareagowałem bardzo entuzjastycznie: Beyond Earth. Czy to, jest, okazję coś... to jest jedyny tytuł, do którego nie miałem dostępu. I jako e, internetowa nie mieliśmy dostępu do... E, pasa internetowa, jak to brzmi. Jako portal internetowy nie mieliśmy dostępu do Beyonda z, jed, z jednego prostego powodu. Nie wychodzi, na nie wychodzi na konsolę. I to było takie chamskie, że nawet twoi przyjaciele Marek i Michał nie mogli cię wpuścić? E, Przemek i Michał, tak. Przemek i Michał? Nie, nie mogli, tym bardziej, że stał tam przedstawiciel z 2K i mieli taką ładną, piękną listę, na której odhaczali, kto, gdzie tam może wbijać, ale nie przeszkodziło mi to, żeby wejść tam na tą salę i sobie troszkę jaka pooglądać. Jaka elitarna w ogóle ta, jaka wejściówka. Tak, ale wbiłem tam i tak i tak, wiesz, niby z piwkiem tak sobie postać tutaj z boku poglądać, co tam A, się dzieje. ninja. Tak, tak wiesz, inkognito mhm. niby mam pospolitą twarz, tak, I tak to się robić. mówi, z to się tam w, w, w tłum wlałeś tam. Tak, tak. No ale nie, no było mhm. kilka komputerków postawionych i mhm. ludzie grali, no jeżeli komuś się nie skoszowało po, po 20 mhm. minutach, no to już do końca sobie mógł spokojnie pograć, no ale większość większości to wyglądało tak, że jednak coś tam się jednak wieszało jeszcze, nie wszystkie tak. asety były, no bo to była jakaś tam wczesna alfa tej gry. Ale... ale ona wyglądała coś na poziomie powiedzmy nie wiem, cywilizacji 5, tylko tam z, z dodatkiem większym naciskiem na science fiction, czy to jednak nie wiem, wprowadzili jakiś kolejny wymiar, że tam jakieś budujesz coś w kosmosie, nie, no nie. Każdy... na jakieś planecie? Powiem Ci, to, co ja widziałem na prezentacji e, przed ogrywaniem, bo na zapowiedzie mhm. takie salki kinowej i po kolei każdą grę tam przedstawiali, omawiali, jest kilka frakcji, każda z nich ma inne podejście, jedni się chcą integro... in, integrować z obcymi, inni twierdzą, że musi być czystość rasy ludzkiej i obcy chcą powybijać, inni są tacy, którzy nawet się modyfikują genetycznie, żeby się upodobnić do, do obcych, także jest tam kilka podejść. Mhm. No i głównie na tym polega cały, cały wybór. Każda Twoja decyzja, każdy Twój wybór w drzewku technologicznym skłania Cię bardziej ku jednej albo, albo innej frakcji. Także musisz sobie później też patrzeć na to, w którym kierunku Twoja ideologia, Twój światopogląd musi iść, który sobie tam gdzieś założyłeś, i właśnie w takim kierunku rozwijać drzewka technologiczne. Mhm. Mm no to, no to ciekawe, to wygląda, ale tak jak mówisz, no, to za wiele jeszcze po prostu nie wiadomo. No ja, ja się trochę jaram samą koncepcją, koncepcją. Ja, ja po prostu jak, jak, gdzieś tam jest jakiś element science fiction i on jest potraktowany na poważnie, a nie jako, powiedzmy, skórka, bo właściwie to jak masz taki shooter typu Titanfall, to właściwie to jest skórka, to science fiction to jest skórka, bo to mogłaby być. Ale ty hejtujesz ja. tego Titanfall, a nie, nie to, jak... no, to, że. nie, no tak mi się powiedziało, powiedzmy, że Destiny to też to to skórka. La -lamą, to... Destiny to jest skórka, nie? To. Ale nie, ale chodzi o to, że ja po prostu uwielbiam właśnie science fiction i, i, i gdzie, gdzie ten temat jest potraktowany, że to science fiction czemuś służy, a nie tylko jest, nie wiem, jakimś dodatkiem do, no, nie wiem, wizualne. Ale tam chyba najważniejszą grą bo to było to Evolve, nie? Tak, wszyscy się pchali do Evolve, tak naprawdę przy tym Borderlands the Pre-Sequel każdy tylko siedział tak z obowiązku, może te pół godzinki, które wystarczyło, żeby to, to skończyć. Bo burda nas to każdy widział, no nie, to chyba się nic nie zmieniło. No dla nie? mnie to, to by mogło być takie poważniejsze DLC. Gdyby to ktoś wydał za, strzelam, stówkę na konsolach, to by to kupił każdy, tak naprawdę. A to, Ale nie, będzie wydane, to, chcą, a to nie będzie wydane właśnie w jakiejś obniżonej cenie? Nie wiem, mi się wydaje, że oni za to chcą pełną cenę pudełkową, bo to jest nowa historia, nowi bohaterowie, e, nowe bronie, gdzieś tam nowe lokacje a i dla nich to jest nowa gra. I oni to chcą w pełnej cenie pudełkowej. Swaniaczki. Może coś tam jednak głosy e, hejtu ze strony fanów, że, że tak się nie robi, coś tam z, pomogą i, i może pójdą po rozum do głowy, obniżą cenę, ale na dzień dzisiejszy nikt nie mówi o tym, żeby to miało być tańsze. Ale wszyscy się pchali do Evolve. E, wyglądało to tak, że było to odpalone na pecetach, ale były podłączone i pady i myszki i klawiatury, także kto chciał, to grał na tym, na mu było wygodnie. E, wygodniej grając z bestią, grało się na padzie. A znowu, Aha. jako najemnicy wygoniegrało się na myszce i na klawiaturze, Z tego względu, że najemnicy mieli widok FPS, jak na przykład Aha. w Left 4 Dead, e, czy tam w jakimś innym konkretnym FPS-ie, a jako bestia biegaliśmy w TPP. A co w ogóle, jak wyglądają te mapy tam? Bo ja, ta koncepcja, okej, okay, no ja rozumiem tą koncepcję, że tam, tam jest jeszcze dodatkowo, że tam się rozwijasz, tak, że ta bestia no, na początku jest słaba, później jest mocniejsza, ale jak wygląda ten, e, wyglądają te mapy? Czy rzeczywiście jest tak, że... E, no ta mapa jest na tyle duża, że nie da się z góry przewidzieć, że na przykład przeciwnik może się schować, więc zawsze jest jakiś taki element losowości, czy jednak, jak już, nie wiem, nawet po tych... Ile spędziłeś tam czasu z, z tą, z tą e, Jako grałem raz, jako najemnik grałem trzy razy. Tak no, gdzieś koło Aha. godzinki, <śmiech> No nie, no to jest jeszcze za, za, za szybko, żeby powiedzmy powiedzieć ten, ale czy ta koncepcja, czy ona się sprawdza, czy to w ogóle zauważyłeś, że, że, że, że to ma jakiś sens, jakiś balans jest zachowany, mimo że jest taka... No nie wiem, różnica, że tu masz czterech zawodników, a tu masz jednego Ty znaczy, Wszystko kręci się wokół tego, że ta bestia na samym początku jest słaba, więc w gestii najemników jest to, żeby ją szybko znaleźć i ubić. Im więcej będziecie zwlekać, tym ciężej będzie ubić bestię. na Na poziomie... nie jest ciężko ubić, bo ona jest po prostu taka odporna na, na, na, na strzały, tak? Nie, no Przecież... po prostu działa to na tej zasadzie, że ja na pierwszym poziomie chyba nie możesz w ogóle takiej tarczy obronnej i jedyne... Co ty masz, to jest ten pasek zdrowia? Czyli każdy strzał, który oni oddają w twoim kierunku, jest automatycznie ci pasek zdrowia. Na mm. przykład na drugim poziomie dostajesz jakiś tam element pancerza. Ten pancerz najpierw muszą ci zbić, żeby później dobrać się do swojego paska zdrowia, ale po, jak, po jakimś mm. czasie ten pancerz można sobie odnowić. E, czy tam na przykład pożywiając się jakimiś bestiami po drodze, jakimiś elementami tam e, flory czy fauny. Nigdy nie wiem, co jest co. To jak duża jest ta mapa, tak W tym razie, z tymi tam. tam, tam dużo. No, naprawdę, naprawdę jak, chcesz, jak chcesz, to możesz się gdzieś tam zgubić. Mm -hmm. e, w sensie, na przykład, jeżeli cię mm -hmm. gonią, to możesz i gdzieś tam zrobić wiesz, w konia i e, uciec nie w tym kierunku, w tym, oni myślą, że pójdziesz. A Ty... są jakieś pojazdy? Czy coś takiego? Nie, no, nie, poje... nie jak gonić? Bo ta wersja, powiedzmy, że ona sobie cały czas ucieka. Tak. Gdzieś się schowa na krawędzi mapy i szukaj jej. Akurat w tej wersji, którą my ogrywaliśmy, nie było tej wersji tej pierwszej, tego Goliata, tylko był mm -hmm. Kraken i o dziwo yeah. Kraken nie działał w wodzie, tylko był potworkiem latającym, który bardziej oh. preferował ataki z dystansu. Praktycznie każdy jego atak to był atak dystansowy, ale... To jeżeli... taki overpower, nie? Imba. No powiem I'm ci sorry. szczerze, czułem się jak mały bóg grając tym tym Krakenem i pastwiąc się na, na, nad tymi najemnikami, mm -hmm. ale znowu z drugiej strony, kiedy się gał jako najemnik i jeżeli team nie wykazywał żadnej chęci do kooperacji... To było naprawdę bardzo ciężko. Ale widziałeś na przykład przez ramię albo sam udało ci się pokonać bestię? Yy, bestie nie, wiem, że były ekipy, które pokonywały bestie nawet na tym trzecim poziomie. O proszę. To wygląda tak, że na pierwszym poziomie bestia jest bardzo słaba i tak naprawdę dwójka trójka najemników może ją położyć szybko. Na drugim poziomie szanse są mniej więcej wyrównane, a na trzecim poziomie znowu bestia już jest takim predatorem i sobie biega i zabija, kogo chce. No tak. A jak jest kwestia spawnów rozwiązana? To znaczy bestia jak zginie to wygrywają najemnicy, tak? A najemnicy jak zginą to co? Jeżeli zginie jeden najemnik i leży gdzieś tam na ziemi, to możesz cały czas strzelać z takiego małego pistolecika podręcznego do tej bestii. Czekasz po prostu aż medyk cię podniesie, czy tam pies traper, bo traper w ogóle ma takiego pieska mm -hmm. kosmicznego, który też może do ciebie podbiec i cię podnieść, jak już cię ktoś tam gdzieś ubije. A jeżeli zabili cię na amen, że nawet nie zdążysz uciec, czyli nie ma, że zabili go i uciekł, no to czekasz na przylot tego samolotku, tego, tego, tego statku powietrznego, który cię przywozi na miejsce na, na samym początku. On tam przylatuje w interwałach chyba 3 minut. Czy na przykład jeżeli zginiesz, to masz na przykład 2.30 do respawna, do ale jeżeli ktoś z twojej drużyny zginie w tym czasie, kiedy ty nie żyjesz, to on wbija do tego samolotu też z tobą i na przykład on tylko czeka 1,5 minuty. Na tej zasadzie. Aha, bo to już, bo już leci. I na przykład jeżeli, jeżeli trzy osoby zginą, to ta jedna musi się schować, powiedzmy, na te 30 sekund, żeby tamte osoby z powrotem wbiły do gry. No, a jeżeli w ciągu czyli tych 30 sekund... jeżeli zabija wszystkie osoby naraz, to wtedy wygrywa, tak? Tak, tak. tak. A czyli na to... a w ogóle tak sobie myślę, że to jest chyba... Bo to są ci sami goście, którzy stworzyli oryginalne Left 4 Dead, tak? Tak, tak. I... Ja wiem, że, chociaż nigdy nie, nie, nie, nie, widziałem tego w akcji, ale słyszałem o tym, dlatego poprawcie mnie, jeśli, jeśli się mylę. Ale tam w Left 4 Dead był taki tryb reżyserski, tak? Że jakby, nie wiem, ktoś mógł spamować, nie wiem, potwory, decydować o tym, co się dzieje na, na tym, jakby, no nie wiem, rzucać te, tych specjalnych zombie na graczy. Czyli takim był takim reżyserem tego, co się dzieje. I czy to, i czy to gdzieś się nie wiąże z tym, że to nie jest jakaś taka podobna sytuacja, że po prostu. No gra w jakimś stopniu przypomina Left 4 Dead, tylko że zamiast powiedzmy hord zombiaków i tak dalej, mamy takiego wielkiego jednego specjalnego zombie, no tutaj takiego potwora i, i musimy się po prostu z nim z nim he, męczyć. No. Left 4 Dead były takie momenty, kiedy zamykali się na takich mniejszych pomieszczeniach i wyskakiwał taki mini boss, czy tam boss końcowy, on się nazywał chyba Tank. Mhm. Taki wielki koleś, naprawdę ciężko go było ubić. Tak. I oni na tej zasadzie chyba zrobili właśnie Evolve. Mhm. I Wolf z tego, co widziałeś prezentuje się na, na jakiś taki godny tytuł zainteresowania? Tak. Te, jak powiedziałem kiedyś tam wcześniej, ten tytuł w ogóle mnie nie kręcił, ale dopiero kiedy się usiadło i kiedy faktycznie wzięło się, w, pada w dłoń i pohasało się tą bestią po tej po tej dżungli, Aha. to czuło się moc. Tylko, to że... jest tylko multi, prawda? Tak, z tym, że jeżeli nie masz z kim grać w koopie jako najemnicy, to gra no. oferuje boty. Aha. Czyli nie, bo zastanawiam się na przykład na takiej zasadzie, że, że, że na przykład, nie wiem, e, nie, brakuje na przykład graczy, którzy by chcieli grać bestią. Czy, e, no, czy jest taka mi się wydaje, że wszyscy chcą grać bestią, się... ale w momencie na przykład, jeżeli cię nie przydzieli jako bestii, no to masz do wyboru cztery klasy postaci. Aha. Jest medyk, jest szturmowiec, jest żołnierz wsparcia, jest traper. No i każdy po kolei, znaczy wybieracie w tym samym momencie, ale kto pierwszy, ten lepszy. Czyli na Aha. przykład nie może być tak, że będzie na czterech medyków. No każdy ma osobną być... rolę i każdy musi być. Ci fajnie. Tak. No. zacznijmy, ale ja muszę poczekać, żeby zobaczyć coś, coś, coś więcej. Samo konsepcja wygląda, wydaje się być interesująca. Ale... No KKNF się naprawdę bardzo przyjemnie hasa po tej dżungli. A wspólne polowanie daje Friday, czy nie? Jak masz ogarnięty team, to pewnie tak, ale mi się ani razu nie zdarzyło, żebym nie miał kogoś, kto, nie... kto ogarniał. I na przykład to wyglądało na tej zasadzie, Leszczy że miałeś... grałem jako szturmowiec, czyli koleś, który zadaje najwięcej obrażeń, ale żebym Zadawała to obejrzenie, to ja muszę widzieć bestię. A nasz traper na samym początku zamiast biec za tą bestią, a nie jeżeli jest na piwko sobie, i No, kucą sobie przy, przy krzaczku i patrzą po prostu w drzewka i w krzaki. Nie? No to okej. Okay. Prawda jest taka, I że... I za dobra grafika jest w takim razie, bo odwraca uwagę. Tak. To, Trzeba To, to uważać po prostu na każdym kroku, bo każdy, każdy kwiatek to jest, wiesz... Mhm. odwraca uwagę lepiej niż kobieta w czerwieni w Matrixie. Mhm. Okej. Okay. No to co, panowie? Coś jeszcze na temat tego eventu, czy, czy możemy zamknąć na temat? Nie, było bardzo fajnie, było bardzo fajnie, przyjemnie. Były okazy, żeby pogadać. Pogadałem sobie z Tomkiem Dietrichem z podcastu, mm. pogadałem sobie z Kosem, z Poligami, z Mielem, z Gram.pl już teraz. Była akipa BSX Extreme, z każdym można było w sobie fajnie pogadać, coś tam sobie wypić. układ warszawski, tak zwany. Tak, no i powiem szczerze, od września prawdopodobnie, jeżeli nic innego się nie wydarzy, to pewnie będę się przeprowadzał do Warszawy, także pewnie na takie eventy będę tam, tam, taram, bliżej tam, tam, gdzieś tam sobie wbijał. No to super, G gratulacje. E, w, będziesz miał nowych przyjaciół. No, ja już tam Bakina. mam przyjaciół, prawda, Piotrze? No, no ba. No ale Piotek to jest taki taki warszawek spod Warszawy, nie? No ale Piotek ja sam wystarczył Warszawy. mi za pięciu zwykłych przyjaciół, uwierz <laughs> mi. No bo takich dwóch, jak was trzech, to nie ma ani jednego. Tak, tak. chodzi o ten czwarty, cała piątka poszła. No. Y y y y nie wiem, czy mamy czas, żeby zrobić, w co ostatnio graliśmy, ale to chyba, właściwie to można powiedzieć, że zamknęliśmy to w końciku Destiny. Ja tylko prawda? chciałbym bardzo podziękować Kuldanowi tutaj obecnemu za to, że mi sprzedał 3DS-a po kilku, <laughs> kilku tygodniach y, nam namawiania, żeby mi to w końcu sprzedał. Ale on po prostu jest taki taki cwaniaczek, bo on się po prostu dogadywał o cenę, no nie? Bo w, w końcu w idealnym stanie, prawda Piotrze? Trzymał... Płakałeś, jak sprzedawałeś, przyznaj. Ja, ja płaczę, on, jak on... ogrywał naprawdę, że mi żal to teraz zniszczyć, jak on to w takim stanie trzymał. To, no, Piotrek, to to znaczy. Piotrek po prostu tą wersję lepszą wersję, gdzie jest głębsze 3D. Znaczy 3D, w ogóle ten model, który masz, tak naprawdę jest lepszy od tego 3D SAXL bo nie wiem, czy widzieliście kiedyś tego 3 ds XL tak na żywo. No, widziałem. Mi się ten ekran nie podoba. On jest większy, owszem, no ale on jest gorszej jakości, no i te piksele są ogromne. Jednak, mimo że ten mniejszy jest ekranik troszeczkę w tym, w tym w pierwotnej wersji, to jednak dużo lepiej moim zdaniem gry ja wyglądają. Ja się ale... wychowałem na Game Boy Color, gdzie ogrywałem Pokemon Yellow, a to były piksele wielkości guzika w 3DS-ie, także wiesz no Ja miałem kiedyś też e, i kolora i miałem też tą starą cegłę zwykłego Game Boya Nie wiem, czy pamiętacie no ja jakie, jakie to miałem. było wielkie. To był Spider-Man, Spider to, Ja, ja Spider pamiętam zawsze to, że na pudełkach były oszukańcze obrazki, które były w kolorze. No nie, bo, bo było tak później, że pewne gry, które były na Game Boya, one miały jakby jeśli je do Game Boy Color, to one nie były tak w pełni w kolorze, ale miały na przykład, nie wiem, cztery kolory czy w tym stylu. Więc one jakby kolor miały ale no, musiałeś mieć Game Boy Color, żeby chociaż było ich kilka. Ja pamiętam, Ale... że miałem grę Sędzia Dread. O... To Klasyka. jakaś fabuła była. Znaczy, to, było, to była filmówka w ogóle. Nie ja miałem robokopa. Na układce był. I najwięcej czasu chyba nad tym spędziłem e, zawsze to się nazywa chyba Pick Cross. To było filmowane oczywiście Mario, bo jak żeby inaczej, to była taka gra logiczna, która jakoś się nazywa konkretnie ten tryb, ten typ gier logicznych, że masz pole, <śmiech> Nie tak jak w Sudoku, gdzie po prostu cyferki wpisujesz, tylko masz pole, które się składa z linii i z rzędów, znaczy z rzędów i z kolumn, i z boku jednej kolumny masz na przykład napisane 5 i na dole masz 5, co oznacza, że w tej kolumnie pięć kratek jest zaznaczonych. Tak Nie wiem, czy to, co mówię, jest zrozumiałe, czy nie. I jak po kolei jedziesz rząd po rządzie i tam kolumna po kolumnie i zakładasz sobie wszystko, co to ma być zaznaczone i trafiasz, to się tworzy tobie jakiś obrazek fajne, sympatyczne. Ja bym to chciał widzieć, żeby to zrozumieć. No tak, ja po prostu, jak to się mówi, zone out zrobiłem po prostu w tym momencie. Nie, no to teraz muszę to wdrować. Ja muszę ścieżkę, ścieżkę ciągnąć. Czekaj, czekaj. No, teraz dwa. Masz sobie, załóżmy, kwadracik 5 na 5, 5 rzędów, pięć kolumn. I po bokach każdej kolumny i po bokach Czekaj, twoja woda, żeby tabelezować. Tak, na rysie w Excelu. Excelu, tak. I po bokach każdego, każdego rzędu i po bokach każdej kolumny jest cyferka albo rząd cyferek, czyli na przykład jest to cyferka 5. Jeżeli jest to piątka, to znaczy, że cały ten rząd, czyli pięć kratek w tym rzędzie, jest zamalowanych. Jeżeli na przykład byłoby to jeden jeden jeden A to coś jaka to znaczy, wersja że... Mastermind'a. Czy znaczy, to się nazywa Picross chyba, tak naprawdę, dokładnie, bo to było dużo różnych wersji tego. Był, był no ten, może, nie, w sensie z, ok. Bo ja to był z, I musiałeś odgadnąć obrazek, tak? tak? Tak, i chodzi o to, że rysując, po kolei zaznaczając te właśnie cyferki według tego, co jest, tworzył się obrazek. No tak, dokładnie, Picross, czyli Picross. Czyli taka krzyżówką... krzyżówka tak. obrazkowa. Tak, tak. Nawet od razu się Widzę. pojawia ten Mario... Widzę. Wytworzył program. mi się wirtualny obraz tego w, w przestrzeni. dobrą w ścieżkę w, w, się Tak. Robię tutaj ro, raport mniejszości, Te rączkami steruję, właśnie podną ręki żeby jeszcze większą głębię mieć. No nie, ale no fajne. Znaczy... Dużo było takich prostych gierek na te wszystkie mario. To nie proste, to była bardzo skomplikowana gra logiczna. Znaczy, setki. pomysł z... był prosty. Wiesz, chciałem, że tam nie było fabuły jakiegoś jakieś tam ratowania A. świata i tak dalej. Chyba, że było. Tego nie, też nie, tam miał. nie było, tam nie było. Aha. No, więc pod tym względem na pewno. Mm, ja mam takie. Czy kręci Was w ogóle temat y, streamowania Twitcha i tak dalej? Czy nie bardzo? Ja, niest ja niestety jestem y, Jak to, za dobrze wyglądam, żeby po prostu się pchać y, przed ekrany. Yep. Czy za ekrany, nie wiem, to się mówi. Bo mnie na, na przykład to na bardzo mocno interesuje i teraz zastanawiam się, y, bo... Mateusz, była... tam się interesuje, jesteś gwiazdą internetu. Ruszyła polska alternatywa do Twitcha. Nazywa się ta stronka Gaming Live TV. Wygląda jak Twitch. Wygląda jak Twitch, działa jak Twitch, ale to jest ważne, bo Twitch na przykład tego nie oferuje od samego początku. Każdy kanał ma na start trzy jakości do wyboru. Czy jest tam, wiesz, wysoka, Stary. średnia i niska. Spadła mi właśnie czapeczka z No się na, na, na Twitchu byśmy mieć co najmniej tam chyba 100-150 widzów na już, żeby, żeby taka opcja się mieć pojawiła. 240p. Tak, a tutaj może sobie od razu walnąć. Ktoś na przykład jak ma, wiesz, internet z biedronki wiadrami gdzieś tam znosi z piwnicy, no, to może sobie też, też pooglądać na przykład, nie? Wow. Ej, ale otworzyłem tę stronę i pojawiło się od razu: nie wiem, czy to jest jakieś polecane, czy co, ale Aleksandra Wipler. To jest jakaś, yy, nie wiem, żona, czy coś tego posła Wiplera? Możliwe. Albo A może córka. pseudonim artystyczny. Nie, no on chyba. No, tylko nie tak wyglądała, to chyba on za młody jest. No, on jest w naszym wieku. Ten no, pan ta, ta pani boso. wygląda. No, chyba tak, w że... waszym. No, tak zapomniałem: no, milenisto. Dziękuję. Super, no. Ale powiem. Znaczy wam, tak, to wygląda, tak co było był, Mateusz, co było, co było w tym roku na maturze? Ej, pan Tadeusz? Lalka, lalka pod co roku. S Słyszałem, że matematyka była trudna. No, jak ci poszło? Czterech, czterech na czyli trzech na czterech moich kumpli nie, nie zdawało teraz. Niestety. Z paskiem jej? No, po dupie paskiem dostali później. Ja się załapałem. Ja w, w moich czasach tam się zdawało, że się zadania rozwiązywało. Muszę przyznać, że miałem takie szczęście że udało mi się wszystkie rozwiązać, nie musiałem ustnej matematyki zdawać. To się tak fale? Bo teraz po latach sobie myślę, jak ja bym w ogóle tą matematykę ustnie zdał. Nie? Takie rzeczy. A dzisiaj, jakie trudne są dzisiaj egzaminy, jakbym się w tym roku na przykład zdawać maturę. Daj, broń Boże. Nie? Jak to społeczeństwo mądrzeje. Zauważyliście, nie? że teraz mądrzejsi ludzie są z tych wszystkich szkół. Jak ja zobaczyłem książki, yy, podręczniki gdzieś tam z języka polskiego od mojej kuzynki, która teraz idzie do gimnazjum, a spojrzałem, Ala, sobie, a spojrzałem sobie na swoją książkę, którą ja kiedyś tam miałem, to no bez Litwy, ojczyzny, obrazy dla nikogo, ale teraz te książki były takie typowo debil-friendly. Znaczy one są po to, po to takie, żeby się łatwo je konwertowało na iPada, nie? tam jakiejś interaktywnej wersji. Co to znaczy ja? Ale w jakim języku? Śląskim. W jakich was? Jo, jo, jo. Tak było na forum Poligami, tak? Ostatnio. To. Jo, ja, jo, ja. Yeah, jo. Dobrze, panowie. Jedziesz z tym kącikiem. A propos poligami, to jedziesz z kącikiem żali i pozdrowieni pytań. E, tak, tak, no to co? Otwieramy kącik życzeń i pozdrowień. DD. To zaczniemy od życzeń bo to chyba pójdzie szybko, prawda? Więc tak. Wiktor Szyda Haker Alias Progresywny 84. Proszę o pozdrowienia dla Tomek Czerski theigor Igor 666 oraz mnie progresywny 84 i wszystkich czekających na Force Motorsport yy, przepraszam Force Horizon 2. O. No to fajnie, fajnie. Tutaj nie czekacie to, bo jesteście fanboyami, nie lubicie one. To możemy na pewno jeszcze dorzucić pozdrowienia Czekacie do, do, do na The do Crew. Grey Foxa. Grey Fox, No to mów Piotrze, czytaj. Nie, ja mówię, że Grey Fox na pewno też czeka na Force. A Five. czeka. No tak, to jest taki typowy fanboy yy, one. Nie? Tak skrytykował taką fantastyczną grę, jak ten Destiny, jak można. Dalej. Michał Górski pozdrawia swoją żonę. Teraz patrzę, teraz co? o to już są pytania, więc przejdziemy na inną stronę z, z pozdrowieniami. Zobaczymy, czy coś coś jeszcze jest. Tak. Daniel Osowski. Pozdrawiam wszystkich, którzy chcą więcej. Julesa, Jule, Julesa. O, i tak oraz jego kącika gier planszowych Żulsa. Jules. <grym> dobra, no jest... dobra. Jules Julesa Krzysztof Kościański. A ja pozdrawiam wszystkich, którzy nie stracili dziecięcej radochy z grania w gry po trzydziestce oraz prowadzącego. Dziękuję. A ja to warto no, z tego, że nie każdy się nie Ominęło to... mata. Ominęło mata. Jak było tam dwudziestolatków, to tak, tak. No ale widzisz, Mateuszu, ty jeszcze masz tyle po prostu... Ja ty już ty jestem bliżej trzydziestki niż, niż dalej, także... A, no. No, ale przecież maturę w tym roku wiesz. Um, no i popoć po, musiałem nie zdać. Wieczorowo, <śmiech> tak. <śmiech> y, Tomek y, Ksolender. Pozdrówcie tartaka z formogatki. To pozdrawiamy tartaka. Oraz Końcik pozdrowień Kuldana. Y, to na pewno chodzi o kącik w, w rozgrywce. Y, Teodor Niżyński. To ja pozdrowię całą ekipę Fantasmagi i podziękuję za trud włożony w dostarczenie podcastu. Wzruszyłem się, dziękuję. Dziękujemy, prawda? Prawda, Piotr Tak, tak. Jakieś powinieneś jak te, <coughs> w tle. dżingle, no. jakieś tam tut tu, albo coś w tak, stylu. Tak. Krzysztof Kamalski pozdrawia wszystkich graczy. Tutaj przeskoczę pytanie, bo jest bardzo ważne. Kasztaniak z, z Pocześla. Pozdrawiam tego, co zna odpowiedź. Aha, a to na pytanie Piotrka, które przeczytam oczywiście, jak każde. Ja mogę hmm. udzielić odpowiedzi na nie, problemu. Ale ja, ja, ja też, bo znalazłem, ale <laughs> w takim razie ja je przeczytam. A, znaczy, ty przeczytasz odpowiedź czy pytanie? Co, co, co masz? Mogę przeczytać odpowiedź. Jakie pytanie, no. bo to jest z ciekawe. A, a, to, to, to pytanie zaraz dojdziemy, bo jest to jest bardzo najpierw arcy, odpowiedzieć. O, y, Łukasz Śmiechowski y, pisze, że ostatnio obiło mu się uszy, że tworzony jest scenariusz do The 2. Więc z tej okazji chciałbym pozdrowić wszystkich wielbicieli tej ponadczasowej produkcji. Że oni teraz będą mieli po 50 lat. No, no, no, może powiedzieć, że nie, ale tam chyba ten główny bohater z The Goonistu, kim on tam jest? Samem w Władcy Pierścieni? Tak, czy? tak. No, on już... teraz go w tym... W... A, The Strain. Strain. Tak, tak, tak, tak. Cwaniaczka takiego, co puścił tego ze skrzynią. Tam nie zapomnę. Spoiler. A, a tak, spoiler. A tu trzeba trzeba obejrzeć, żeby wiedzieć, o co chodzi. bo to tak To jest spoiler wtedy, jak już się obejrzało. Yy, chciałbym, żebyś też, żebyście... Z danym kulem zrobili poradnik, jak wy, młodzi ojcowie, znajdziecie czas na pracę, granie, czytanie i oglądanie. Gdyby udało mi się czerpać z popkultury, chociaż tego, co wy, byłoby, byłoby, byłby to przełom. No właśnie, Piotrze, jak ty to robisz? Czy myślę, że tutaj najważniejszy źródłem sukcesu jest yy, wspaniała małżonka. Tak, że jeśli chcesz, yy, jeśli chcesz być ojcem, to musisz wcześniej pomyśleć o matce to tak. dla tego dziecka. <śmiech> Żonie dobrej. Ja się boję, czy ja w ogóle dostanę dostęp do konsoli. Jak się kiedyś w przyszłości, A. Bo okazuje się, że Ole jest większą gamerką jeszcze ode mnie. A uprzedzić pytanie tej z publiczności. Mateuszu, kiedyś lub? Ha! Yy, nie mogę tego powiedzieć publicznie, żeby nie zaspoilować Oli, która pewnie tego wysłać. Rebus! Rebus. Nie powtórzę tego. Słyszałem, że planujesz coś przed yy, premierą The Division. Ja ogólnie to takie... planuję coś przed premierą yy, czwartego Warcrafta. Tam, tam, tam... Brzmi, brzmi bardzo enigmatycznie, bo nie wiem, czy, czy są jakieś plany. Ktoś coś wie? No, pewnie Blizzar. Jest... Aha, czy jednak... W czy jeszcze nie mam kolegów. Niestety. No ale, Mateuszu, no powiedz, chcesz przyciągać coś i tak, co się... Co się wiesz, no, jak to się mówi, jak i tak ma do tego dojść, to nie ma co Powiem przyciągać. Powiem tak, to jest ta jedyna i na pewno kiedyś to się stanie, ale kiedy jeszcze nie wiem. Tam, tam, tam. to ten uh, George Michael Carol's Whisper. Mateusz, no to nie Weselnymi przewojami. Tak. Wielkami. <śmiech> to jest najpopularniejszy przebój na doleczenie. Tak, ja miałem ostatnio na, siebie. ostatnio na weselach jest hitem Ale, Ale, Ale Aleksander. Jakichś jakiś skoku, coś tam. No. Mateusz, Klimac... znaczy, Mateuszu, chciałbyś kogoś pozdrowić? Ja, ja chciałbym pozdrowić waszych słuchaczy przede wszystkim. Że mnie tutaj dzielnie znosili moje wiesz, hejty i hejty i hejty. Duże w Warszawie, jest to, że... że jest to grupa wspólna. Prawdopodobnie tak. tak, ale wiadomo, że na pewno znajdzie się część takich, które o mnie nie miała w ogóle zielonego pojęcia, kim ja jestem i teraz będą się zastanawiać, kto to, kto to w ogóle jest Teraz hejter, jedziesz, no, Nie, no, będziemy... Będziesz, skupia... Nie, właśnie widzisz, uprzedziłeś, bo to miało być zakończenie. Mieliśmy zrobić tak ładnie właśnie, że tu PS site Com, że można przeczytać artykuły. Nie, ale Dobrze, ale lepiej, to dojdziemy. nie, tak, bo tego się intu... nie, nie, nie da czytać. Jak ja to potem na, na, na, na trzeźwo czytam, to patrzę. Ja słyszałem, że, że padały jakieś propozycje z, z tam, żeby przedrukować w jakiejś takiej gazecie SS czy coś, jak to się nazywa. Secrets. No nie, ale 6. oni mnie odrzucili, moje CV, także teraz hejtuję przecież. A, przepraszam. A Czyli no. jesteś aplikantem, jednym z aplikantem. Nie, no Ja byłem jednym z tych młodych wilczków, którzy, którzy wiesz, gdzieś tam uciekinierami z portali byli, no ale niestety odrzucili mi CV, także teraz będę hejtował wszędzie, gdzie mogę. Słusznie? No. No. Czyli, czyli teraz wiemy skąd ten jadł. Przepraszam. Chciałem tutaj oficjalnie przeprosić wszystkich organizatorów, zbiórki e, Na Polach Potrafi Secret Service i e, przyszłych wydawców magazynu Secret Service. Wszystkie komentarze Mateusza są jego własne. Nie. <laughs> to, to, są, to są oficjalne. I podcastu, i portalu, i wszystkich. I mojej firmy też, oczywiście. E, prosimy hejt na inputlag.pl. Podcast e, małpa, inputlag.pl, zapraszam. E, podcast małpa. Podcast z tą małpą. <laughs> to, to ja. To ja. E, dobrze, czyli e, zaczynamy kącik pytań. E, kącika życzeń i pozdrowień. E, zaczniemy od pytania, które jest trudne. Marcin Mochowski chciałby zapytać, czy jeśli stanie na torach tramwajowych, a rękoma złapie za trakcję, to czy pojedzie jak tramwaj? Ja nie wiem, czy w Warszawie jest dużo tramwajów, nie? Ale ty chyba tam jest, nie Jest, jest. Tramwaje, znaczy nie, że tramwajami, ale... W Katowicach to pewnie jest podstawowy tam. W Radlinie są jakieś tramwaje? No, na zdjęciach. D znaczy w Dublinie są te nowoczesne. One się nazywają, to jest chyba z, z jakoś z nilandzkiego Luasy. Ale to z generalnym tramwaje, wyglądają tak, wyglądają jak pendolino. No, można Myślę, że jeżeli mniejsze. będzie miał rolki na nogach i założy taki specjalny strój przewodzący prąd, żeby prąd od tych trakcji szedł prosto do rolek, to pojedzie. A ja mam lepszy pomysł. Widziałem kolesia, który po tej trakcji, co się właśnie tramwaje poruszają, wskoczył paletą, taką zwykłą paletą drewnianą, gdzie od spodu miał przy, przymocowane takie właśnie kółka, które idealnie się wpasowywały w tą trakcję. I po prostu on to wskakiwał i jeździł sobie po tej, po tej trakcji jak, po, jak na deskorolce, na palecie. To Ale bez zasilania. No bez, no nożny. Przecież, wiesz. No. Ja chciałem tylko powiedzieć, że zasilanie sieci trakcyjnej tramwajowej odbywa się problemem stałym o napięciu 600 V, dostarczonym z pod podstacji trakcyjnej do przewodu jezdnego za pośrednictwem kabli zasilających odbiera napięcie z przewodu jezdnego za pomocą odbieraka prądu, pantografu. Pantograf składa się z postawy, ramion i ślizgacza oraz elementów służących do jego podnoszenia i opuszczenia. Więc e, tutaj, e, drogi e, Marcinie, niestety samymi ramionami, no niestety nie pojedziesz. Będziesz właśnie jeszcze potrzebował kilka elementów e, wymienionych. E, ślizgacz jest tutaj chyba najistotniejszy. E, no, koła też by mogły się przydać, jakiś tam e, dodatkowy silnik, żeby to wszystko działało, ale myślę, że dla chcącego nic trudnego. Pytanie Macieja, hacker alias Determo, czy w ruchu, w ruchu lewostronnym jedzie się prosto lewym pasem? I ja mogę odpowiedzieć, że tak. Że generalnie zasada jest taka, że zawsze jak są dwa pasy, nawet w ruchu lewostronnym, przynajmniej tutaj w lewostronnym, jedzie się lewym pasem, jeśli w wprost, Chyba, że jest ktoś, kto skręca w lewo, wtedy można jechać prawym pasem. Czy odpowiedź jest wyczerpująca? Komisjo? Chyba tak. Dziękujemy. Przejdziemy do kolejnego pytania. Pytanie z natury e, metafizycznej. E, przygotuj się, Piotrze. Zaczyta, e, taj, e, od anonimowego pytającego pytanie leci. Jaką grubość powinna mieć warstwa antyodbiciowa wykonana z MGF2 naniesiona na płytkę szklaną? Warstwy takie projektuje się w taki sposób, aby zminimalizować odbicia pochodzące od promieniowania widzialnego o długości fali 550 nanometrów centrum widma, padającego prostopadle na warstwę. Współczynnik załamania szk szkła N równa się 1,5 fluorku magnezu NW równe 1,38. To może ja odpowiem. <totopadlenie> tak, tak, zacznij. Otrzymać. Odpowiedź brzmi koza. Nie, no to my liczy... no to nie, ja, ja może zacznę pierwsze zdanie, a jak gdy Promień światła odbity od granicy powietrze warstwa antyodbiciewa zmienia fazę. Czy to, Podobnie, to promień światła odbity od granicy warstwy szkła. Zatem, aby nastąpiło wygaszenie interferencyjne obu promieni, różnica dróg przebytych przez te promienie musi być nieparzystą wielokrotnością połowy długości fali. Różnica dróg jest przy założeniu, że światło pada prostopadle do warstwy równa dwukrotnej grubości warstwy. Zatem, 2D, gdzie D jest szukaną grubością warstwy, równa się M plus 1 druga, stawia się lambda. M liczbą całkowitą, a lambda długością fali. Minimalna grubość wynosi zatem D równa się 1 czwarta lambda, czyli 99,6 nanometra. Ja myślę, że to wyczerpuje tej e, odpowiedź zwyczerpiąca. To co, to chyba wszystko. Taki skromny kącik e, życzeń i pozdrowień i pytań. Pamiętajcie, że to jest Wasz mikrofon, Wasz Hype Park. Czy coś pominąłem? Czy czegoś nie przeczytałem? Coś, coś przeoczyłem? Sponsorów. A no to dzisiaj nas sponsorowała woda Glen Patrick ze źródła w Clonmel w hrabstwie Tipperary. Byłem, widziałem, polecam. Tak? Byłeś kiedyś w Dublinie albo w ogóle w Wielandii? No oczywiście. Opowiadaj. Jest zielono. Ale to kiedy to było? To dawno temu czy jakoś Niedawno? Nie byłeś w na zimie. wakacjach. Do pracy może przyjechałeś? Ja tam byłem, jak nie byłem jeszcze planowany. Stąd tak dobrze pamiętasz. No stary. Czyżby twoje rodzice byli pochodzenia zielonego? Nie, po prostu są ludzie. Mhm. <śmiech> <śmiech> Złapali tam, wiesz, <śmiech> chorobę irlandzką. Lekko po prostu rdzawy kolor włosów. Dobrze, czyli to... Ja tutaj zerknę na, na zegar chyba po prostu nam... A stykła ta godzina nagrywania. Półtorej godziny ponad, panowie. Ach, się Czyli co, nie robimy żadnego kącika y, kulturalnego, to chyba musi poczekać. Chyba, że macie jedną rzecz, którą chcielibyście polecieć. No ja, ja, polecieć. ja nie jestem kulturalny, także o czym ja tu mogę rozmawiać? Ty ciągle do kina chodzisz, to się pochwal, co tam ostatnio no widziałeś. E, widziałem Taki... dwa filmy. E, Dawn of the Planet Taki... of the Apes, czy coś, kto... E, ewolucja, Planety tak, małp. ewolucja Planety małp. Nie wiem, kto to tłumaczył, ale okej, okay, Ewolucja. Jeżeli podobała wam się pierwsza część, to druga jest tak samo dobra. Chociaż mhm. do, do momentu, kiedy zaczyna się rozpijać ducha, jak się zaczynają gdzieś tam nawalać, film przestał mi się podobać. O. Aha. A drugi film. Tak e, francuska komedia romantyczna. Przychodzi facet do lekarza, się nazywa. Jeżeli komuś o, zaraz podobał Zjelbię. się film, kiedyś był taki też komedia romantyczna, francuska, e, wyszłam za mąż, zaraz wracam z Diane Kruger, to koleś, Aha. który tam się je, migdalił z tą Diane Kruger, właśnie gra w tym filmie w Przychodzi facet do lekarza. To jest film o takim hipochondryku który dziwnym zbiegiem okoliczności zostaje wzięty za jakiegoś tam narodowca z Bałkan czy Bałkanów, nie wiem, jak się to wywołuje i no walczy tam ze swoimi uprzedzeniami, swoją chorobą i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest taka typowa francuska komedia, taka, taka na wesoła, tak, czy jednak bardzo to jest na taka wesoło, bardzo na metafizyka. Nie bo ja uwielbiam francuskie komedie. No to zobacz sobie. I ja nie mówię, że takie typowe właśnie typu Louis de tylko właśnie te nowe. Ja cały czas hmm. z, z śmiechem wspominam plotkę. No właśnie, to jest to, to jest to. to, to, jest to jest pod... taki właśnie te... poziom filmu. Tak, kolacja dla debili, czy jak to się nazywało, to no po No, Do barbarzyńców. Tak. No, to Nie, to była świetna, w ogóle dużo lepsza niż ta wersja amerykańska mm. później, ta dla ćwoków, nie? Więc, tak e, zwana de debilit naprawdę... friendly. Tak, tak, tak, tak. Piotrze, ty coś widziałeś, czy czytałeś, obejrzałeś? O, e, wiesz co? Mm. Zaszokowałeś mnie, nie przygotowałem się. Ostatnio przebiłem się przez serial, który ci się nie podoba, <grym> więc. <grym> no nie nie nie nie tak, tak. Nie, no to możesz powiedzieć, dlaczego uważasz, że ten serial jest ciekawy? Bo widziałeś który odcinek, czwarty, piąty. Znaczy, jestem w miarę na bieżąco, czyli ponieważ dziś nagrywamy w poniedziałek, to jeszcze dzisiejszego odcinku nie widziałem. Jaki ale serial? Było... Resztki, czyli leftovers, czyli pozostawieni. Fajny jest to serial, ale nie mam zielonego pojęcia, o co w nim chodzi. Znaczy, tak, to idealnie odzorowałeś moje odczucia. Że interesująco mi się to ogląda, zakładam, poczyniłem zakład Pascala, prawie. Zakład Kuldanka poczyniłem, że wyjaśnienie historii nie będzie tak kompletnie z dupy, jak było w Lostach. I z takim założeniem ogląda mi się to bardzo przyjemnie. Mi się wydaje, że wszystkie odcinki będą z dupy, a zakończenie będzie sensowne. No ale Piotrek jest cwany, bo ma książkę i przeczyta ostatni razie i będzie wiedział, jak to się skończy. <śmiech> to to jest na podstawie książki? Tak. Okej. Okay. Znaczy, nie jestem do końca pewien, czy to jest tak 100% na podstawie. Czy nie, to no jest... inspirowana jest na pewno. Ale tam są podobne motywy z tego, co, co widziałem. Ja nie wiem, jak tam jest z tymi postaciami. Wiadomo, że w serialu, żeby to się dało ciągnąć jak guma w starych majtkach, to musisz dodać parę jakichś postaci, Czy coś zmienić. Jedyne, to jest troszeczkę niespójne w tym serialu, to to, że Fabuła. rozumiem założenie, że tam było 2% ludzi, ale jak się patrzy potem tym, jak to jest przedstawione, to jakby to było 20. Tak no to samo mówiłem, że po prostu mm -hmm. to jest, wiesz, kosa przyjechała i przerznała pół populacji. To jest po prostu bajka. No Ale może to jest takie miasteczko i dlatego tam się akcja toczy, nie? No i że plus to, plus plus plus plus Właśnie drogę, to wiesz, 2% Ameryki tam mieszkało. Że to miasteczko teraz jest generalnie sami szaleńcy, czy tam plus no, tam? plus tam tam tam tam plus tych siedzimy plus właśnie, ta sekta tych... plus tych, plus jak plus się nazywałem? Białosi. plus plus plus plus plus No, no, oni się no ma wszędzie, w, nie plus plus w plus plus miasteczku, plus plus plus plus plus plus plus a jest ich strona ja w, ogóle w ogóle, nie, ma... nie wiem, czy wiecie. No jest, się nie, się ja widziałem tą miejscu, no. No. Ono, Dla mnie to jest po prostu ta koncepcja tej sekty, ona nie ma jakby, ona nie wnosi nic ciekawego do tego, bo sekta jest jakby taki w jakimś stopniu atrakcyjna, ona przyciąga czymś, nie? Ale jak patrzysz, masz tą kamerę w środku tego, tej sekty, to jakby nie widzisz nic takiego, co jest interesującego w tym, bo widzisz tylko jakichś takich cierpiętników, którzy się, nie wiem, umartwiają, nie rozmawiają ze sobą, jakieś takie zasady sobie ustalają, palą papierosy i to nie ma uzasadnienia, że palenie papierosów jest tak, bo tak ich chce, nie wiem, pan i władca, tylko po prostu dlatego, że to tak nie ma znaczenia. Więc jak to nie ma znaczenia, to po co palą? No. I to jest tak... Ja, ja przeglądałem tę stronę, bo tam, tam tej stronie są tam... Jest, jest krótka krótkie tam pytania i odpowiedzi są I, i jakby parę rzeczy. Myślałem, że wyjaśniamy a tak naprawdę to jest tylko... No czy to widać, że to jest taka strona pod serial, nie? Czyli taki Expanded universe, nie? Robimy coś w real, żeby ludzie mogli sobie kliknąć i zobaczyć, wow, no nie? To, to jest, co mnie najbardziej zadziwia, to że Liv Tyler wygląda dokładnie tak samo jak w ocy Pierścieni. Mimo, że minęło nie, dużo lat. Wygląda tak samo jak ona żona się ze mną nie zgadza, bo myślę, że wygląda dużo starszej. Nie, dużo starszej wygląda, ale myślę, że ty jesteś prawdziwy mężczyzną dla ciebie takie rzeczy jak kilka więcej z nie mają znaczenia. Jakby, jakby w waucie, brałcie, w nie? <laughs> No, ale nie, ja, jaka te listary pamiętam z, z Armagedonu i ona tam wyglądała bardzo młodo, Ja nie pamiętam, jak ona tam miała no lat. Ale w Armagedonie to nawet Volkswagen wyglądał młodo. No tak, no. I Ben Affleck, no, przepraszam, Batman. Bruce Wayne, przepraszam. Bruce Wayne. Widzieliście ten zwiastun Bruce'a Wayna versus e, Clark Kent. Ja nie wiem, czemu się tak oczy te świeciły. Jakieś latarki. I tak dalej. Znaczy, oczywiście to jest to, komentujemy coś nieoficjalnego, w tym wycieku wyciekło. A, kamerę. co ty widziałeś, oglądałeś, czytałeś? Ja też y, polecę jedną rzecz. I to jest ten The Last Ship, czyli ostatni okręt. Nie wiem, jaki jest to właściwie, ale tak to chyba powinno się tłumaczyć. Czyli ja o zagłodzę, zagłodzę, załodze USS Nathan James, tak? Nathan James chyba się to nazywa, St właśnie niszczyciela, który będąc na, na tajnej misji, no, wracając właściwie, czy dowiaduje się w trakcie, pod koniec tej misji, że cała planeta, no właściwie jest pustoszona przez tajemniczy wirus, U, którego trudkę mogą znaleźć e, naukowcy, którzy przypadkowo znajdują się też na tym okręcie. Więc, ale nie, bardzo fajnie się to ogląda, bo to jest taki, taki film, e, przepraszam, seria taki przygodowy, że po prostu w każdym odcinku jest coś innego i one nie są specjalne ze sobą połączone, Jakbyś pomieszał w ogóle w, kolej, w kolejności te, te odcinki rzucił w innej, to nawet byś się nie zorientował, że coś jest są tak. Są połączone czy znaczy one są połączone, ale yy, zauważ, że yy, generalnie każdy ten z tych odcinków ma jakiś taki motyw przewodni i, i, i na tym się skupia, że to jest taka przygoda, no nie? To tam w jednym odcinku gdzieś robią sobie wypad na wyspę, albo polują na małpy. No to przepraszam, co? Oni gdzieś w, w, drugim w, w, nie o... wiem, w Trójkąt Bermudzki nagle się zorientowali, że pół świata nie w żyje? Arktykę. Czy... Oni dostali misję ogólnie, żeby testować bronię gdzieś tam na Arktyce e, w takich ciężkich warunkach bojowych minus tak. 30, minus 40. A w międzyczasie właśnie była taka pani Lara Croft, tak? która zbierała próbki tam z, z, z lodu, żeby szukać, nie wiem, jakichś źródła wirusu, które opanowało właśnie tam do świata. Nie, jak to jest to, ma to, już Dokładnie? Bo coś takiego, nie? No ogólnie gdzieś tam wirus się wydostał i wybił 80% populacji, no i dziwnym trafem oni byli tam na, na pokładzie. E, musimy zaspoilować teraz, ale. A zpoilem, że to nie jest taki duży sprawiedliwia. No to chcę po powiedzieć, że i... od samego początku było wiadomo, że ten wirus się rozprzestrzenia i dlatego ich tam umieści na tym okręcie i to cała, te całe testy broni to była tylko zmyłka po to, żeby ona mogła testować znaczy, gdzieś tak. tam źródło tego wirusa. Znaczy generalnie było wiadomo o wirusie, ale skala tego wirusa nie, nie była znana, więc jak oni e, właściwie władzili na tę misję, to, to ten nikt nie przeczuwa, że to będzie po prostu na taką globalną skalę, że takie spustoszenie się wytworzy, no bo okazuje się, że właśnie taka mała apokalipsa się zrobiła, czy znaczy mała, no apokalipsa. Przeżyli tylko ci, którzy nie mieli kontaktu bezpośredniego z wirusem, gdzieś w jakichś bunkrach są albo w jakichś takich odosobnionych miejscach. I, i, no i taka, taka przygoda, no. Mi się bardzo fajnie tak ogląda, on jest taki ciepły. Tam gra y, między innymi właśnie ta Rona Mitra, czyli Lara Croft i jak się nazywa? Eric Dane. On grał w takim serialu jakieś życie. Bardzo bardzo krótko, bardzo krótko, bo ileś tam połowę tych sezonów wszystkich, bo ja ostatnio oglądałem y, jakiś odcinek, chyba ostatni odcinek dziesiątej serii przypadkowo włączyłem telewizor i leciał, nie? I tak dawno nie oglądałem tego. Chyba właściwie od trzeciej serii czy o czwartej nie oglądałem, żeby dobrze obejrzę. I po prostu zapomniałem, jaki to, jest, jaki to jest typ serialu, że tam cały czas gra muzyka, no nie? Więc cały czas jest tło muzyczne, cały czas się w ogóle wszystko dzieje dynamicznie, całe jakieś komentarze są. Zawsze mają jakiś problem medyczny, który, o którym właściwie to można książkę napisać, nie. W tym odcinku, akurat rozdzielali jakieś tam bliźniaczki siamskie, które miały jakby wspólno, wspólny mózg, nie, a reszta ciała miały osobne, jak już tak gdzieś nie to było zrobione. Ale generalnie, no, jaki to jest taki, trochę taki podkręcony seriali. Um, jaka, tego gościa, jak bardzo lubiłem, bo on był taki, e, taki najbardziej taki macho, cool z tych wszystkich e, tych lekarzy i tak dalej. Jakoś najbardziej mi, mi przymał do gustu. I tej, on się nawet sprawdza całkiem w, w roli jego kapitana, a w, jego, w roli jego zastępcy, pierwszego oficera e, mamy e, Jane z, z Firefly. Adam Baldwin. Adam Baldwin, czyli te, też taki e, sympatyczny aktor on nagra takiego trochę, trochę no, inteligentnego, ale bardziej, czyli, który e, czasami daje się ponieść emocjom e, kiedy trzeba gdzieś coś zdecydować i dla mnie to jest właśnie taki naprawdę sympatyczny, przygodowy serial e, o takiej trochę oklepanej koncepcji, ale nie, jakoś tak się przyjemnie ogląda dobrze panowie, dziękuję e, za, za nagranie, udało nam się zmieścić e, w poniżej dwóch godzin. Cale, żeśmy o te dwadzieścia minut przekroczyli trochę, jak obiecywałem, myślę, że uda nam się w półtorej godziny, ale tutaj proszę. No moje e, gardło jakoś przeżyło, więc generalnie. Widzisz? Bo nie, że... jak to się mówi w Fantasmagierie, jest lekarstwem na wszystko. Ech. To Kolejny, wiesz, cytat na pudełko. Tym Ech. razem, nie wiem, w Nurofenu. Ech. Albo tam jakiegoś papu. Ech. <laughs> Ech. Dziękuję Mateuszowi, że znalazł czas. Ja dziękuję za zaproszenie. Mateusz, gospodarz podcastu Input Lag, InputLag, InputLag.pl, podcast małpa InputLag.pl, można do niego pisać listy miłosne, tylko pamiętajcie, żeby tak adresować, żeby przyszła żona nie widziała. Czyli zdjęcia cenzurowane. I na pss, pssite.com tak, tak, tam można znaleźć twoje fantastyczne fajetony, o, o których tak lubisz mówić, jak, jak są dobre no i dziękuję Piotkowi, którego gardło przeżyło fantastycznie twój głos nie uległ tej jakiejś destrukcji więc bardzo się cieszę, że, że jednak przekonałeś się do tego że wiesz, że znowu się udało pokonać, pokonać chorobę tak jak mówię, no dla chcącego nic trudnego znowu się udało dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszym stronie ww.fantasmagiera.net polecać na y, znajomym, y, lubić na Facebooku, wysyłać y, pytania do końcika pozdrowień, pozdrowienia. Do usłyszenia za tydzień. Hej. Cześć. Dzięki, Dzięki cześć, pa.